Mroczne tematy w Radiu Paranormalium. Rozpoczynamy w Radiu Paranormalium audycję, której debiut nastąpiłby miesiąc temu, gdyby nie nieprzewidziane problemy techniczne spowodowane nie wiadomo czym. Do dzisiaj nie wiem. Ale z tego co widzę dzisiaj nie ma już takich problemów. Także rozpoczynamy Oto debiut nowej audycji w Radiu Paranormalium. Ta audycja będzie nadawana zawsze w pierwszy piątek miesiąca w zastępstwie teorii chaosu. Audycja będzie poruszała różne mroczne, ale również aktualne tematy, a dzisiejszym tematem będzie GMO i związane z tym yy, zagrożenia. Na samym początku może należałoby wytłumaczyć, co rozumiemy przez pojęcie GMO. A więc GMO, czyli z angielskiego Genetically Modified Organism, to jest organizm zmodyfikowany genetycznie, to taki organizm, którego genetyczny materiał został zmieniony przy użyciu inżynierii genetycznej. Techniki inżynierii genetycznej, znane generalnie jako rekombinacje DNA, techniki rekombinacji DNA, używają cząstek DNA z różnych źródeł, które następnie zostają połączone w jedną cząstkę, aby stworzyć nowy zestaw genów. Taki kod DNA jest następnie przenoszony do organizmu żywego, dając mu lub zmodyfikowany lub nowy gen, czy też zestaw genów. Organizmy transgeniczne, bo tak będziemy takie organizmy z nowymi genami nazywać, Stanowią jakby podgrupę GMO, i są to organizmy, które posiadają DNA, jak gdyby pochodzące z, z, innych, z innych gatunków. Stanowią one również składnik, te organizmy stanowią składnik genetycznie zmodyfikowanego pożywienia. I teraz w, w taki sposób. Definiuje GMO nasza polska ustawa, artykuł 3 ustawy z dnia 22 czerwca 2011 roku o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Według tej ustawy GMO to organizm inny niż ludzki, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób taki, który nie zachodzi w warunkach naturalnych, np. Na wskutek krzyżowania czy naturalnej rekombinacji. Pierwsze GMO powstało w 1973 roku, a pierwsze próby już na otwartym polu miały miejsce w roku 1986 i dotyczyły tytoniu. W 1994 roku na terenie Stanów Zjednoczonych dopuszczono pomidory nazwane flavr Sever. To są pierwsze organizmy GMO dopuszczane do sprzedaży, w których zmniejszono aktywność genu odpowiadającego za proces dojrzewania i mięknięcia pomidora. Same modyfikacje, jakimi można poddawać organizmy, genetycznie modyfikowane, można podzielić na trzy grupy. Pierwsza grupa to taka, w której zmieniona zostaje aktywność genów naturalnie występujących w danym organizmie. Druga grupa to taka, w których do organizmu wprowadzone zostają dodatkowe kopie jego własnych genów. No i... Organizmy transgeniczne, czyli trzecia grupa, do których wprowadzany gen pochodzi z organizmu innego gatunku. Modyfikacje genetyczne budzące najwięcej kontrowersji to przeważnie są wprowadzenia genów pochodzących z innych gatunków, czyli właśnie organizmy transgeniczne, które nadają temu modyfikowanemu organizmowi jakąś pożądaną cechę, która nie występuje u niego naturalnie. I właśnie y, teraz chciałbym trochę pomówić o, o tych właśnie cechach, ponieważ genetyczne modyfikowanie organizmów ma zarówno swoje plusy, ale również minusy. <śmiech> Niech spojrzę tylko do mojej magicznej ściągi. No i tak, pierwszą taką cechą którą można zaliczyć generalnie do plusów, jest to, że na przykład rośliny, które są poddawane genetycznym modyfikacjom, można w ten sposób uodpornić na szkodniki, bo dzięki modyfikacjom zaczynają one wytwarzać substancje owadobójcze. No i przykładem właśnie takiej roś rośliny jest kukurydza produkowana w Polsce, kukurydza typu MON810 firmy Monsanto, Wytwarza ona własny pestycyd zapobiegający niszczeniu upraw przez omacnicę prosowiankę. To jest, taki, to jest taki właśnie, wyleciało mi to słówko z głowy, taki właśnie pasożyt, który niszczy znacznie uprawy tej rośliny. No i dzięki, dzięki właśnie temu wytwarzaniu pestycydów, dzięki właśnie temu wytwarzaniu środków przez kukurydzę, które mają ją chronić, według zapewnień producenta nie jest potrzebne stosowanie dodatkowych pestycydów. Stąd bierze się też opinia, że dzięki GMO zużywa się mniej pestycydów w rolnictwie. Druga taka cecha to są rośliny, to jest odporność roślin na herbicydy, czyli pestycydy niszczące chwasty. Normalnie tych herbicydów używa się przed wysianiem rośliny w celu zniszczenia chwastów, a dzięki uodpornieniu rośliny na herbicyd można go używać w trakcie wzrostu, bo niszczy on wszystko, co żyje poza tą właśnie rośliną, na której herbicyd nie robi najmniejszego wrażenia. I przykładem takiej rośliny, która potrafi się przed tym herbicydem Obronić jest soja typu Roundup Ready, również stworzona przez firmę Monsanto, która odporna jest na herbicyd, Roundup tej właśnie firmy. herbicyt ten, co trzeba zaznaczyć, jest skuteczniejszy niż konkurencyjna dzięki temu, że wnika on do wnętrza rośliny. Używa się go dużo więcej niż normalnie, bo nie tylko przed wysianiem, ale też wiele razy w trakcie samego wzrostu rośliny. Dodatkowo także takie rozwiązanie zapewnia producentowi podwójny zysk, bo nie tylko na licencji na nasiona, ale również na sprzedaży herbicydów używanych w dużych ilościach. Są również modyfikacje, które stanowią połączenie pierwszej i drugiej cechy, czyli roślina wytwarzająca substancję owadobójczą, jednocześnie odporna na określony herbicyd. No i właśnie pierwsza ta cecha, czyli odporność na szkodniki, służy jako argument za GMO, to znaczy zmniejsza ilość środków chemicznych, a druga cecha służy do zarabiania pieniędzy przez korporacje. No i tutaj pojawia się magiczne słowo prawo własności, czy też patent. No i właśnie chodzi w yy, szczegół jest tego typu, że nasiona roślin GMO są opatentowane. Co to oznacza? To znaczy, że są własnością firmy, która zmodyfikowała roślinę w określony sposób. Tak więc rolnik, który chce uprawiać GMO, musi co roku uiścić opłatę licencyjną. Podobnie jak z nadawaniem muzyki w radiu, również trzeba licencję opłacić. I zwykle również musi ten rolnik podpisać umowę nie ma on prawa zebrać nasion i wysiać ich za rok bez uiszczania opłaty, która zależy tylko od aktualnej polityki marketingowej firmy. Uprawa, którą prowadzi rolnik jest własnością nie jego, ale korporacji biotechnologicznej. Dla konsumenta nie ma to najmniejszego znaczenia, dopóki ma co kupić oczywiście ale zmienia to całkowicie sytuację rolnictwa i prawa własności, gdzie rolnik przestaje właściwie być już niezależny i staje się tylko pracownikiem zagranicznej korporacji. I właśnie to jest, to jest wymieniane jako jedno z zagrożeń, które niesie GMO. Oczywiście są też różne inne zagrożenia, na przykład to, że nie wiemy jak tak naprawdę w jaki sposób te organizmy genetycznie modyfikowane, które będziemy prawdopodobnie niedługo spożywać, albo już spożywamy, w jaki sposób te organizmy będą wpływać na nasze organizmy. Tak na przykład kilka lat temu przeprowadzono na szczurach badania i co się okazało? Szczury karmione organizmami genetycznie modyfikowanymi po którymś tam pokoleniu stawały się bezpłodne. No, z oczywistych względów jeszcze nie wiadomo, w jaki sposób te pożywienie genetycznie modyfikowane będzie wpływać na organizm ludzki, ponieważ takich badań jeszcze nie ma. No, a jeżeli już są prowadzone, to będą musiały potrwać jeszcze bardzo, bardzo długo. Jednak są tacy, są tacy ludzie w naszym kraju, szczególnie w naszym rządzie, niestety którym zależy na wprowadzeniu roślin genetycznie modyfikowanych już teraz. I właśnie w związku z tym hmm, powstała taka akcja polskiej koalicji Polska Wolna od GMO, która dosyć głośno się sprzeciwia hmm, i optuje za tym, ażeby w Polsce całkowicie zakazać, zakazać uprawiania roślin genetycznie modyfikowanych, i właśnie z tej koalicji będą dzisiaj wykorzystane w, podczas naszej audycji różne materiały, które oczywiście udostępnili. Będzie można również dzwonić i wyrażać swoje opinie, dzielić się swoimi spostrzeżeniami, komentarzami itd. Możecie dzwonić na naszego Skype'a pod adres radio.paranormalium.pl. Radio Możecie również pisać na nasze radiowe gadu, -gadu pod numer 36088002. 3608 A już teraz w Radiu Paranormalium pierwszy materiał sporządzony przez Koalicję Polska Wolna od GMO, zatytułowany GMO Broń Masowej Zagłady w którym to materiale wymienione zostaje część zagrożeń, jakie niesie za sobą GMO. Posłuchajmy. Zwykłemu człowiekowi, którego wiedza oparta jest na przejętych przez wielki biznes mediach, niedostępne są istotne informacje, co naprawdę dzieje się w świecie. A dzieje się wiele złego, bowiem żyjemy w etapie końcowym, tworzonego od dziesiątków lat, faszyzmu korporacyjnego. GMO – Broń Masowej Zagłady Polska, która jest jednym z nielicznych krajów w Europie z rozwiniętym rolnictwem indywidualnym, jest trudną do pokonania barierą dla wielkich firm agrorolniczych. Dlatego też przystąpiono do ataku poprzez zmiany prawne. Informacje ujawnione w tym programie to fakty na temat konspiracji, w jakiej uczestniczy zarówno polski rząd, jak i większość polityków i mediów. Ustawa, o której będzie mowa, nie powinna być w ogóle rozpatrywana, bowiem jest to ustawa kryminalna, akceptująca broń masowej zagłady, jaką są rośliny i żywność genetycznie modyfikowana. Mówi Jadwiga Łopata, współzałożycielka koalicji Polska Wolna od GMO. Polacy nie chcą GMO. Polacy żądają zakazu upraw genetycznie modyfikowanych organizmów, szczególnie zakazu kukurydzy MON 810 i ziemniaków Amflora. Tymczasem w zamian za zakaz mamy kolejną propozycję ustawy, e, która otwiera Polskę na uprawy GMO. Tym razem jest to e, ustawa o nasiennictwie, która będzie e, e, czytana pierwszy raz w Sejmie 28 lutego. Ustawa ta spowoduje otwarcie Polski na uprawy genetycznie modyfikowane. Projekt ustawy o nasiennictwie w wersji przedłożonej przez Pana Prezydenta przywraca przepisy o zakazie wprowadzenia do obrotu nasion roślin GMO na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jednak brak w nim wymaganej zmiany definicji obrotu, co umożliwia omijanie tego zakazu i sprowadzanie nasion GMO na tak zwany własny użytek. W tej sytuacji jest on obciążony bardzo istotną wadą, która uniemożliwi egzekwowanie zakazu upraw GMO. Pojawia się pytanie, dlaczego po raz kolejny jest przedstawiany projekt, który otwiera Polskę na GMO. Wszystkie te projekty są tak zamotane, że trzeba dobrze znać się na prawie, żeby wyszukać, gdzie jest właśnie kruczek. Apelujemy do posłów, aby uzupełnili ten tekst proponowanej ustawy o przepisy zakazujące sprowadzania nasion i roślin na tak zwany własny użytek. Jeśli to nie zostanie wprowadzone, to ta ustawa doprowadzi do skażenia biologicznego całej Polski z powodu degradacji gruntów rolnych, co jest oczywiście sprzeczne też i narusza konstytucyjne prawo do ochrony własności. Ponadto ten projekt ustawy o nasiennictwie spowoduje poważne ograniczenie dostępu do naszych tradycyjnych nasion. Cytuję, ilość materiału siewnego odmiany regionalnej roślin rolniczych, jaka może zostać wprowadzona do obrotu, będzie określana w drodze decyzji przez ministra właściwego do spraw rolnictwa. Maksymalna ilość materiału siewnego danej odmiany w przypadku rzepaku, jęczmienia, pszenicy, grochu, słonecznika, kukurydzy i ziemniaka wynosi 0,3%. Materiału siewnego danego gatunku stosowanego rocznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz odpowiednio 0,5% dla pozostałych gatunków. Łączna ilość prowadzonego do obrotu materiału siewnego, odmian regionalnych, roślin rolniczych nie może jednak przekroczyć 10%. 10% dla naszych tradycyjnych nasion, czyli co? 90% dla korporacji? Czy ten rząd reprezentuje nasze interesy? W wielu krajach europejskich udało się doprowadzić do zakazu upraw GMO, a w najbardziej skażonych Stanach Zjednoczonych odbywają się referenda w sprawie przymusowego oznaczenia produktów zawierających GMO, co w efekcie spowoduje bankructwo firm je produkujących. Mimo, że eksperci firm, takich jak Monsanto, dowodzą, że żywność transgeniczna jest nieszkodliwa, to fakty i niezależne badania zdecydowanie wskazują na coś wręcz odwrotnego. Mówi Jeffrey Smith. Dziennikarz śledczy, autor m.in. książki Nasiona kłamstwa. Rozmawiałem z weterynarzami, pediatrami i innymi lekarzami i widzę ogromne poparcie dla tezy, że GMO powoduje wzrost zachorowań na różne choroby. Na przykład autyzm, zaburzenia równowagi i inne problemy mają związek z GMO. Widzimy także dowody na obecność nowych, niestanych nauce organizmów, które mogą powodować tę bezpłodność, o której mówimy. Od wielu rolników słyszę, że zwierzęta spontanicznie unikają żywności GMO, jeśli mają wybór, a jeśli się nie karmi GMO, to chorują, zdychają lub mają problemy z płodnością. A gdy przestanie się im ją podawać, widać poprawę. Widać wyraźny wzrost świadomości zagrożenia i zaniepokojenia, a oznacza to, że szuka się sposobu wyjścia z tego szaleństwa. Uprawy GMO to śmierć dla rolników. W Indiach ponad 250 tysięcy rolników uprawiających bawełnę genetycznie zmodyfikowaną popełniło samobójstwo, gdyż ich pola przestały dawać plony i nie byli w stanie spłacić długów. GMO to także śmierć dla konsumentów. Badania naukowe na szczurach żywionych GMO udowodniły, że tracą one płodność w trzecim pokoleniu. Mówi Sir Julian Rose. Prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi. Ta najnowsza rządowa ustawa o nasiednictwie jest tylko sposobem na uniknięcie dostosowania się do woli narodu polskiego. Jest to celowa próba ukrycia rzeczywistych problemów poprzez użycie prawniczej terminologii. Przez ostatnie pięć lat wysyłaliśmy, jako koalicja reprezentująca tysiące obywateli, petycje i listy, organizowaliśmy akcje w całej Polsce, ale jak dotąd rząd milczy. Nie słuchają nas. Nadal nie ma zakazu upraw organizmów genetycznie modyfikowanych. Zamiast tego otwiera się drzwi dla takich upraw, nawet gdy dziewięć innych krajów już zakazało upraw genetycznie zmodyfikowanych organizmów, z uwagi na ich potencjalne niebezpieczeństwo dla zdrowia, ludzi, zwierząt i środowiska. Teraz próbuje się zakazać lokalnych nasion. To znaczy tych nasion, które ty i ja zachowujemy i sprzedajemy, lokalnej społeczności na terenie całego kraju. Będą próbować ograniczyć to tylko do 10% sprzedaży komercyjnej. To właśnie też znajduje się w ustawie o nasiennictwie. W ten sposób zniszczy się prawo ludzi do produkcji i sprzedaży własnej żywności. To, co robią panowie Komorowski, Sawicki, Korolec, to poparcie dla wielkiego biznesu, nie dla obywateli własnego kraju. Mówi Paweł Połaniecki, niezależny ekspert koalicji Polska Wolna od GMO. Zapisy, które proponowane są przez autorów tej ustawy zupełnie nie gwarantują kontroli nad GMO rozpowszechnianym się. Są wątpłe tylko mechanizmy administracyjne dotyczące e, konieczności rejestracji. Natomiast realia budżetowe są takie, że nie jesteśmy w stanie e, obsłużyć tego tematu w sposób, który by zagwarantował dostateczną kontrolę. Państwa, tak jak Niemcy, i Francja dlatego wprowadziły zakaz upraw roślin transgranicznych, że pomimo tego, że przeznaczyły miliardy euro na stworzenie systemu bezpieczeństwa i kontroli stosowania GMO, zaprzestały tych upraw, zakazały ze względu na to, że te, te systemy były nieefektywne. Nasz rząd, proponując nam taką ustawę z wątpliwymi zapisami, naraża nas, wystawia nas po prostu na, na bezpośrednie zagrożenie środowiska przez GMO. Nie potrzeba nam więcej skomplikowanych ustaw. Musimy mieć zakaz GMO. Musimy zapobiec wielkiej katastrofie łańcucha pokarmowego. Wszyscy wiemy, że GMO niszczy zdrowie ludzi i zwierząt oraz zdrowie całego środowiska naturalnego. Czy oni czytają listy, które do nich wysyłamy? Czy są świadomi tego, że gryzonie karmione żywnością GMO w ciągu trzech lat stają się bezpłodne? A co to oznacza dla zdrowia ludzi? Czy oni mają zamiar przeprowadzić ludobójstwo na własnym narodzie? Metody ludobójstwa mogą być różne. Hitler robił to w komorach gazowych, teraz globalni gangsterzy wytwarzają zabójcze geny w laboratoriach. Jednak świat nie jest ślepy na to, co się dzieje. W walkę z GMO włączyli się już bardzo wpływowi ludzie. Ci, którzy uczestniczycie w tym ludobójczym procederze, nie łudźcie się, że ujdzie wam to na sucho. Naziści, którzy tłumaczyli się, że tylko wykonywali rozkazy, nie uniknęli ręki sprawiedliwości. Musimy doprowadzić do zakazu GMO, zanim będzie za późno. Zabija gryzonie, zabija pszczoły i będzie zabijać ludzi. Natomiast ostatnią wiadomością, jaką otrzymaliśmy od polskiego rządu jest to, że pan Sawicki wycofuje konsultacje społeczne na temat kolejnego projektu, który dopuszcza pasze z GMO, konsultacje, które rząd sam zaproponował miesiąc wcześniej. Co nam to mówi o trosce rządu wobec społeczeństwa? Aby przeżyć, musimy zacząć zdecydowanie działać. Propozycja ustawy o nasiennictwie jest dowodem na ignorancję jej twórców, czy wręcz kpinę z Polaków. W przypadku niekontrolowanego rozprzestrzeniania się GMO, proponuje działania ratownicze, polegające na usunięciu skutków takiej awarii. Ignoranci nie zdają się zauważyć, że każde uwolnienie GMO jest niekontrolowane i nie istnieją żadne możliwości kontroli takich upraw. Czas na natychmiastowe działanie. Weźcie wszyscy udział w proteście pszczelarzy 15 marca. Podpiszcie petycję na stronie Alertbox. Należy żądać, aby rząd zaprzestał niszczenia polskiego łańcucha pokarmowego. Należy też żądać jasnego zakazu GMO w Polsce, tak jak to się stało w dziewięciu innych krajach europejskich. Roczne tematy w radiu Paranormalium. Tak, pojawił się wątek z panem Markiem Sawickim, naszym ministrem, ministrem rolnictwa. To jest człowiek, który przez całe 4 lata w rządzie popierał GMO i w, równo, w obecnej kadencji również to robi. W styczniu 2008 roku mówił na przykład, że postępu nie da się zatrzymać i że on barykady przeciwko GMO bronił nie będzie. We wszystkich głosowaniach dotyczących GMO partia Sawickiego PSL popierała GMO. Partia rolnicza, dodajmy. Tak było w ustawie o paszach, kiedy usuwano w czasie zakaz, kiedy odsuwano w czasie zakaz sprowadzenia pasz genetycznie modyfikowanych. Tak było również przy ustawie o nasiennictwie, kiedy to posłowie PSL-u głosowali za możliwością wpisywania nasion GMO do oficjalnego rejestru oraz sprzeciwiali się do legalizacji GMO z zagranicy. Przez długie cztery lata yy, w pierwszej kadencji oraz w drugiej kadencji rząd PO-PSL wzbraniał się przed yy, i wzbrania się nadal przed jakąkolwiek myślą przeciwko przed jakąkolwiek myślą o wprowadzaniu zakazu upraw GMO w Polsce. Nawet mimo tego, że siedem krajów Unii, w tym Francja i Niemcy, zakazy takie wprowadzili, nie czekając na pozwolenie z Brukseli. W parlamencie europejskim, gdy 5 lipca ubiegłego roku po latach ciężkiej walki politycznej uchwalono wreszcie prawną możliwość zgodnego z prawem europejskim zakazu upraw GMO w poszczególnych krajach członkowskich, Europosłowie PiSu byli oczywiście za uchwaleniem tej możliwości, a europosłowie PO i PSL-u byli przeciw. A teraz na Jasnej Górze pod świętym obrazem Sawicki miał czelność mówić, że on będzie teraz walczył już nie o Polskę, ale o Europę wolną od GMO. Mało tego, on stanie na czele tej walki. No zdrowaś Marii i naprawdę łaski pełna, że nie zeszłaś z obrazu, żeby przegonić tego hipokryty. Kolejnym zagrożeniem związanym z GMO jest to, że, że, że w zasadzie inżynieria genetyczna w przypadku GMO z inżynierią ma wspólną tylko nazwę. Bardziej by tutaj pasowało określenie ruletka. Celem tej ruletki jest wprowadzenie genu, czyli fragmentu DNA jednego gatunku, np. bakterii, do DNA drugiego gatunku, na przykład kukurydzy, w taki sposób, aby nowy zmodyfikowany organizm posiadał określoną cechę. Na przykład, wytwarzał sobie pestycyd, czy, który normalnie wytwarzany jest przez bakterie. No, niestety, obecna technika nie pozwala na dokonanie tego w precyzyjny sposób, modyfikujący DNA w konkretny, ściśle określony sposób. Nie potrzeba jednak dokładnej wiedzy, aby tego dokonać. Można to zrobić w sposób losowy na dużej ilości komórek przy użyciu pistoletu genowego i później wybrać tylko te komórki, które działają, a resztę po prostu wziąć i pominąć. W celu odróżnienia komórek, o, do których gen został wprowadzony w zakładany sposób od reszty, w których proces nie udał się, stosowane są tak tzw. markery antybiotykowe dodawane do wprowadzanych genów. Do genu, który chcemy wprowadzić do obcej komórki, doklejony zostaje gen bakterii odpornej na antybiotyk. No, w efekcie wprowadzany gen posiada cechy odporności na ten właśnie antybiotyk. Po przeprowadzeniu modyfikacji za pomocą pistoletu genowego wystarczy wynikowe komórki poddać działaniu antybiotyku i przetrwają wówczas tylko te komórki, które są na ten antybiotyk odporne, czyli te, do których udało się wprowadzić pożądane gen. Oczywiście taki proces modyfikacji nie przebiega w sposób idealny. Tutaj powstaje wielu, wiele nieprzewidzianych konsekwencji. Już na przykład samo użycie genu bakterii odpornej na antybiotyk budzi kontrowersje wśród naukowców obawiających się powstawania nowych chorób odpornych na leczenie antybiotykami. Zdania jednak są co do tego podzielone. Jednak większość naukowców wyraża wątpliwości. Było już w mediach na przykład poruszona sprawa o superbakterii NDM1, która jest odporna na antybiotyki. Kto wie, może to ma jakiś związek z GMO. Tylko kto ma to wiedzieć, skoro naukowcy nie potrafią w sposób precyzyjny przeprowadzić modyfikacji. Technika pistoletu genowego może wywołać mutacje genowe. Nie ma także jeden wprowadzony gen działa tak, tak, jak powinien. Mogą wystąpić różne jakieś komplikacje, które powodują powstawanie mutacji. Są też yy, również powstawanie nowych genów, aler nowych cech, alergenów itd. Tego się w ogóle nie bada, niestety, więc nie wiadomo tak naprawdę, co taka przykładowa kukurydza potrafi zrobić, poza wytwarzaniem oczywiście substancji owodobójczej. Mało tego, jedna kukurydza może wytwarzać bardzo małe ilości tej substancji, a inna dużo więcej, nawet w momencie gdy pochodzą z tej samej smotyfikowanej komórki. Teraz wyemitujemy w Radiu Paranormalium długą wypowiedź pana doktora Jana, doktora habilitowanego Jana Narkiewicza Jotko na temat GMO. Będzie to fragment konferencji poświęconej GMO. Współczesny Frankenstein kontra tysiące lat ewolucji, którą zorganizował we Wrocławiu 17 kwietnia 2011 roku Ośrodek Edukacji Janusz Zagórski. Jest to interesujące wystąpienie pod tytułem GMO A Środowiska Rolnicze i Przyrodnicze, które wygłosił właśnie pan profesor doktor nauk rolniczych i doktor habilitowany nauk rolniczych Jan Narkiewicz-Jotko z Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach. Mówi profesor doktor habilitowany Jan Narkiewicz jotko Jako szef grupy do niedawna Światowej Organizacji Nauk Ogrodniczych, skupiających 50 najlepszych specjalistów w dziedzinie ochrony roślin i również w dziedzinie GMO, mam wiarygodny dopływ informacji. Mianowicie mnie martwi to, że wiele osób zabiera głos na temat GMO, nie mając pojęcia absolutnie. Żeby zabrać głos i żeby coś na ten temat wiedzieć, trzeba przynajmniej przeczytać dwie jakieś książki, jak kłamstwa, czy również Koniec Człowieka, prawda? jest też taka bardzo dobra książka, która tam wykazuje, do czego może doprowadzić GMO. Więc ja chciałem Państwu powiedzieć, że tutaj podam Państwu tylko te dane, które są udowodnione. Mianowicie wiele ludzi miesza jeżeli chodzi o sprawy klonowania i GMO. Klonowanie to jest powielanie organizmu bez interwencji w kod genetyczny. Natomiast jeżeli chodzi o y, y, organizmy genetycznie zmodyfikowane, to już tutaj była mowa, to są rośliny, zwierzęta i drobnoustroje, których geny zostały zmienione w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych. I teraz chciałem Państwu powiedzieć, ja uczestniczę co roku w takich konferencjach, jako były szef tej organizacji w Belgii i mam bardzo dużo takich danych zebranych. I... Mówiłem przede, ja przede wszystkim głos, o wpływie GMO na środowisko rolnicze i na biocenozę. Przede wszystkim trzeba sobie zdać sprawę, że rośliny transgeniczne to są... Nowe rodzaje organizmów transgenicznych, które zawierają bardzo toksyczne, niejednokrotnie białka. I z tego względu, niezależni eksperci od, niezależni eksperci, nieuwiklani w różne układy, prawda? Alarmują, że ryzyko uwolnienia organizmów transgenicznych do środowiska jest znacznie większe, niż dotychczas przypuszczano. Mianowicie, laboratoryjnie stwierdzono, że soja transgeniczna z genem BT powoduje głębokie zmiany, między innymi patomorfologiczne, w organizmów stanu cieplnych. I co tam się dzieje? Przede wszystkim trzustka nie wydziela dostatecznej ilości enzymów. Natomiast w wątrobie powstają mikropory i mikrowłókienka, które oczywiście zaburzają normalne działanie wątroby. Także to jest jedna sprawa. Stwierdzono także doświadczalnie, że kukurydza transganiczna MK 603 powoduje zmiany morfopatologiczne w krwi. Mianowicie powstaje stężenie hemoglobiny, tak zwana makrocydoza, bardzo jemnie wpływające na zdrowie, prawda? Organizm jest osłabiony, no i są inne takie ujemne. Najgorsze są ziemniaki transgeniczne. I właśnie dyskutowałem w Belgii teraz ostatnio, jak byłem na, tej, na tej konferencji, okazuje się, że ziemniak transgeniczny z genem BT który był stosowany w Ameryce został wycofany na skutek tego, że powodował schorzenia u ludzi w szpitalach. Mianowicie chodzi o to, że właśnie te endotoksyny BT silnie działają w organizmach o oczynie zasadowym. Dlatego też powiedzmy ci z Monsanto, specjaliści którzy tak zwani twierdzą, że człowiek ma w organizmie, tak w żołądku, odczyn kwaśny i dlatego nie powinno to szkodzić. Okazuje się, że nieprawda. Mój przyjaciel profesor Bartnik, który te sprawy bada, jest w kliniki, stwierdził, że wiele osób ma odczyn obojętny albo zasadowy. I w tych wypadkach właśnie te endotoksyny BT powoduje bardzo ujemny wpływ na zdrowie, m.in. perforację jelit i tak dalej. Także tutaj na to trzeba zwrócić również Uwaga. I chciałem jeszcze powiedzieć, że ten ziemniak transgeniczny powoduje głębokie zmiany patomorfologiczne w wątrobie, trzustce, grasicy i również, to co była mowa, w jelicie cienkim. Prawda? I w jelicie cienkim następuje najpierw takie skorzenia, jakieś plamy i potem może dochodzić nawet do perforacji tych jelit. Także wszystko to, proszę Państwa, prowadzi do osłabienia oczywiście organizmów żywych i do zmniejszenia przyrostu masy ciała. To po tym pokażę tutaj na, na tej plice Te wszystkie ujemne oddziaływania powodują to, że następuje zmniejszenie masy yy, yy, ciała organizmów, który, yy, których podajemy te yy, właśnie rośliny transgeniczne. Nie sprawdziły się również yy, Głoszenia zwolenników GMO, że wprowadzenie roślin transgenicznych przede wszystkim zlikwiduje nam głód na świecie, prawda? Że y, y, wykarmimy y, trzeci świat, że dzieci y, nie będą chorowały na rozmaite choroby związane z wrokiem, dlatego że ryż złoty miał właśnie tam zawierać to witaminę prowitaminę A. I oczywiście zmniejszać y, zachorowalność na to. więc tutaj oczywiście jest jedna sprawa bardzo ważna, że najnowsze badania prowadzone w Ameryce między innymi przez profesora Dufe, wykazały, że rośliny transgeniczne prawda, takie jak np. soja, burak cukrowy czy y, rzepak po kilku latach uprawy Naprawdę. następuje zmniejszenie plonu, dlatego że gen biorcy uruchamia mechanizm, od, taki mechanizm obronny przed genem dawcy i następuje po prostu y, dezintegracja między genami prowadząca po pewnym czasie do zmniejszenia plonów. Wiemy, że środki chemiczne nam, jeżeli chodzi o walkę ze szkodnikami, niewiele pomogą. Tutaj nam pomaga natura. Owady pożyteczne niszczą około 50% do 80% szkodników. Także tutaj żadna chemia bez pomocy owadów pożytecznych nam nic nie zrobi, nie pomoże i dlatego trzeba chronić te owady. Na konferencji entomologicznej, która odbyła się w Australii, były trzy referaty na temat szkodliwego wpływu pyłku z roślin transgenicznych, który zawiera endoksyny na owady pożyteczne. Między innymi również profesor Katz w Niemczech stwierdził szkodliwy wpływ pyłku z roślin transgenicznych na rozwój rodzin pszczelich, który prowadził kilkuletnie badania między innymi w Ameryce i stwierdził, że tam co roku następuje znaczne zmniejszenie tych rodzin pszczelich, w tej chwili około 40%. No i tłumaczy, że przyczyną tego mogą być m.in. endotoksyny BT, które występują w pyłku roślin. Teraz oczywiście zwolennicy GMO twierdzą, że jeżeli zastosujemy 200-metrową izolację roślin GMO od roślin konwencjonalnych, że nie ma możliwości zapylenia tych roślin i tutaj nie ma możliwości rozprzestrzenienia się GMO. Otóż to jest też nieprawda, dlatego że y, jednostka badawcza Unii Europejskiej, John Research Service, na zlecenie Komisji Europejskiej przeprowadziła badania na temat, y, powiedzmy, czy może być współistnienie tych roślin konwencjonalnych i co stwierdzili? Stwierdzili m.in., że pyłek z roślin transgenicznych utrzymuje się w powietrzu to w zależności od rodzaju roślin od godziny nawet do 6 sze godzin. Im lżejszy pylek na przykład rzepaku, to nawet do 6 godzin. I w tym czasie zapyla, e, powiedzmy, rośliny e, konwencjonalne, tutaj chodzi również o uprawy ekologiczne, na odległość nawet do kilkuset e, kilometrów, a, a bardzo powszechnie do powiedzmy 20-30 kilometrów. I w związku z tym Wprowadzenie GMO do środowiska spowoduje uśmiercenie upraw ekologicznych, dlatego że one zostaną zapylone. prawda? Biedronka i mszyca, więc chciałem państwu powiedzieć, że jedna biedronka w przeciągu 24 godzin zjada do 70 mszyc. Natomiast larwa biedronki nawet do 100 mszyc. Jeżeli wyniszczymy biedronki, to oczywiście to będzie bardzo źle, będzie środki chemiczne, które nam też nie pomogą. Następna, proszę. Tutaj jest larwa Biedronki, Państwo widzicie? I tutaj jest dorosła Biedronka. Widzicie Państwo, jak zjada te mszyce. Najnowsze wyniki badań hiszpańskich wykazały, że na kukurydzy transgenicznej występuje znacznie większa ilość mszyc niż na konwencjonalnej nieporównalnie mniej wrogów naturalnych, dlatego że jeżeli na kukurydzy transgenicznej są zniszczone powiedzmy, owady pożyteczne, to oczywiście to próżnie muszą zająć szkodniki, mrzycy szczególnie, prawda, które nie są wrażliwe na GMO. No i tutaj Państwo macie znów bzygowate, prawda, które też są niszczone przez GMO i powiedzmy taka jedna larwa bzygowatych, może zjeść nawet do 120 szyc w przeciągu jednego dnia. To jest dorosły, bzykowaty owad, który żyje się pylkiem. Tutaj jest złotooki, które też masowo są niszczone przez GMO. I też to są bardzo skuteczne e, przeciwko szycom. E, badania prowadzone przez katcę. Już mówiłem, że pyłek z roślin z jest bardzo szkodliwy dla pszczół. poproszę. I Państwo tutaj widzicie, prawda, pszczoły podkarmiane cukrem z dodatkiem endotoksyn BT prawda, miały około 40% większą śmiertelność w zimie niż pszczoły kontrolne z czystym cukrem. I to co profesor Katz badał w Ameryce, prawda, stwierdził, że już w tej chwili około 40% mniej jest pszczół i udowodnił, że w dużym stopniu za to są odpowiedzialne właśnie detoksyny BD, które się gromadzą w pyłku, i teraz to, co pan poseł Kalat mówił, że być może w miodzie również są badania, że po tym po prostu również miód będzie wymagał tam zezwoleń i zastrzeżenia. Soja transgeniczna z genem BT zakłóca funkcjonowanie trzustki u zwierząt doświadczalnych i redukuje syntezę enzymów powodując także zmiany patomorfologiczne w jądrach komórkowych, wątroby zwierząt doświadczalnych, zaburza to normalny ich rozwój oraz zmniejsza przyrost naszego ciała. Rosja, prawda w tej chwili też po ogłoszeniu badań Ermakowej, członka Akademii Nauk, i zastanawia się i prawdopodobnie wprowadzi blokadę importu roślin transgenicznych i to będzie uderzenie w naszych sadownikach, bo y, chociaż w sadownictwie tego się nie stosuje, ale jeżeli dojdzie y, do, do słucha, że my coś stosujemy, takie, y, powiedzmy, to, no, to, to będzie też pretekst do tego, żeby y, prawda, także na to Trzeba zwrócić uwagę, ja teraz skontaktuję się z ambasadą, niedługo tam jestem umówiony z rosyjskim i dowiem się dokładnie, jak ta sprawa wygląda. Nam na handlu z Rosją jest bardzo zależy, bo przecież produkcja powiedzmy, sadownicza, warzywnicza tam no bardzo jest w tej chwili rozszerzona i bardzo dużo produkujemy tego. I tutaj państwo macie to badanie które tutaj stosowała właśnie dla jednej grupy y, myszy soję transgeniczną, dla drugiej grupy stosowała y, soję normalną, konwencjonalną. I tutaj Państwo widzicie, jaki przyrost był to y, karmiona soją transgeniczna, a tutaj normalną. Niektórzy mówią, że, y, proszę Państwa, że y, y, y, powiedz, zaprzeczają temu, ale y, y, Powiedzmy te zaprzeczenia, nie ma absolutnie e, żadnego uzasadnienia, dlatego że e, w tej chwili Monsanto dąży do tego, żeby w stu procentach żywność była transgeniczna. Prawda? I tak to wygląda. Obecnie powiedzmy takiego wpływu nie ma, bo nawet w Ameryce e, 70% prawda żywności jest nietransgenicznej. I tam powiedzmy to, ale jeżeli dojdziemy do tego, że będzie 100%, to będzie taki, to, co Pani mu tam dni. I Pani Ormakowa zaprosiła dwa lata temu przedstawicieli Monsanto, prawda, żeby pokazać im te wyniki badań, bo posudowali. I oni odjechali bez dyskusji, dlatego że widzieli te wyniki. I te wyniki są bardziej miarodajne, ponieważ Armako prowadziła przez dwa lata. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy FDA, (Food and Drug Administration, która prowadzi dla Monsanto badania, prawda, jest w dużym stopniu okupowana przez polityków z rządu amerykańskiego i co się okazuje, że FDA zatrudnia około 100 osób, prawda, związanych z Monsanto. Wiele państw sprzeciwia się, jeżeli chodzi o import roślin transgenicznych, dlatego, że jeszcze nie jest wyjaśniony wpływ tych roślin na zdrowie. A powiedzmy, te laboratoria, które prowadziły badania, to wykazały jednak, że te rośliny transgeniczne mają ujemny wpływ na zdrowie, dlatego, że tam są endotoksyny BT, które działają nie tylko na owady, ale również na ludzi, prawda, i w Ameryce na przykład wprowadzono y, ziemniaki modyfikowane genetycznie, New Leaf, i po trzech latach je wycofano, dlatego że stwierdzono, prawda, sprzeciw y, tam kilku ośrodków badawczych i konsumentów i musieli powiedzmy to odmianę wycofać. Także tutaj też jest bardzo ważne to, że powiedzmy, rośliny transgeniczne z genem Bt nam w dużym stopniu y, zanieczyszczają środowisko i powiedzmy to, to są żywe organizmy. Żywe organizmy, których nie da się usunąć, bo jeżeli to może być groźniejsze od racjonalnie stosowanych środków chemicznych, dlatego że środki chemiczne y, mają okresy karencji, że na przykład niektóre pyretoroidy 1 tydzień czy 2, one zanikają i poniżej tolerancji, prawda? je można bezpiecznie spożywać. Natomiast rośliny transgeniczne z genem Bt, tam to właśnie wprowadza się to ten endotoksyny Bt, właściwie, które są żywym organizmem i się rozmnażają w roślinach. Im bliżej jest zbioru, tym endotoksyn Bt jest więcej. Teraz, proszę państwa, tutaj oczywiście najważniejszy argument właśnie tych wszystkich zwolenników GMO, że GMO uratuje świat od glodu. To jest bójda, nic, nic nie ma z tym wspólnego. Mianowicie badania przeprowadzone w Ameryce przed profesora Tufy, to było około 200 doświadczeń rozmaitych tam studenci to robili, wykazali, że po 10 latach uprawy powiedzmy soi, buraków cukrowych i rzepaków, plony zmniejszyły się od 5 do 20 I co było przyczyną tego? Mianowicie przyczyną było to, że gen biorcy się od gen dawcy, nastąpiła dezintegracja między genami i oczywiście to prowadziło do zmniejszenia plonu. Chciałem Państwu powiedzieć, że jest fałsze twierdzenie, że powiedzmy, no, jeszcze, że GMO prawda, że po prostu zmniejszy stosowanie ilości środków chemicznych. Nic podobnego, mianowicie po wprowadzeniu tej SOI RONTAP i tych, ilość herbicydów zwiększyła się około 40%. Na to są dane. I poza tym, jeżeli chodzi o sprawy jeszcze nie tylko Powiedzmy, te roundup, ale innych roślin również ilość się zmniejszyła. I bój jeszcze również to, że powiedzmy, GMO spowoduje zmniejszenie, jeżeli chodzi o sprawę chemizacji środowiska. Nic podobnego. Mianowicie, my wbudowujemy do roślin transgenicznych endotoksyny BT, które są znacznie bardziej niebezpieczne niż na przykład pyretroidy, dlatego że pyretroidy po pewnym czasie się rozkładają. Natomiast tutaj raz wprowadzony do rośliny naprawdę ten endotoksyn BT powoduje po prostu to, że Miały wzrost roślin, stężenie tych endotoksyn się zwiększa, dlatego że to są żywe organizmy i my jesteśmy skazani na jedzenie. Dlatego... Raz wprowadzone do środowiska GMO nie da się usunąć. To jest proces nieodwracalny bo środki chemiczne zanikają, nawet DDT po 20 latach zanika całkowicie, a te nowoczesne środki chemiczne już po roku, po, po dwóch dniach. Natomiast to nie da się usunąć i raz wprowadzone rośliny transgeniczne, to już jest proces nieodwracalny. Jakie są wnioski? Przede wszystkim są takie wnioski, że w tej chwili wiele instytutów pracuje nad integrowaną produkcją, która nam dostarcza nie tylko, powiedzmy, tej zdrowej żywności, ale również wysokie plony są, prawda? I uważam, że nie, w tej chwili nie ma potrzeby wprowadzania masowego tutaj do nas GMO, dlatego że żywności mamy dosyć, a trzeba zwrócić przede wszystkim na jakość żywności. I w tym wypadku, no, nie można poddać się i, i zmonopolizowaniu z, z tej, żywności i nasion przez wielkie korporacje, dlatego, że to nie leży w interesie ogółu, prawda? Nie ma niewiele wspólnego, nic nie wspólnego z dobrem, ogóle, ale po prostu no, to jest chęć opanowania, chęć między innymi opatentowania żywności, nie tylko żywności, ale nasion i pasz, prawda? I do tego nie możemy dopuścić. A wiadomo, że kto rządzi, kto panuje nad żywnością, panuje nad ludźmi. Także tutaj na to trzeba zwrócić uwagę i po prostu nie dopuścić do tego i powiedzmy ustalić co najmniej dziesięcioletnie moratorium, dokładnie to zbadać. I trzeba przestrzegać protokołu kartazyskiego i szczytu ziemi, którego sygnatariuszem jest Polska która zakazuje wyraźnie, prawda, że. I wyraźnie tam jest we wniosku taki zapis, że ochrona środowiska naturalnego i zdrowie ludzi należy obecnie do najważniejszych problemów i musi być zawsze w centrum uwagi każdego działania człowieka. My niestety tego nie przestrzegamy. Na to trzeba ogromną uwagę zwrócić. No w tej chwili, jeżeli chodzi o stanowisko Unii Europejskiej, to tam y, w moim odczuciu się zmienia, co jest, parlament podchodzi do tego. W tej chwili coraz bardziej ostrożnie odbyła się konferencja w czerwcu, prawda, tam na, na temat GMO w parlamencie y, Unii Europejskiej, prawda, i tam wyraźnie między innymi wiceprzewodniczący do spraw rolnictwa Bowe powiedział, że Musimy podchodzić ostrożnie do tego i w żadnym razie nie możemy pochopnie działać na, prawda, żeby, na szkodę naszego rolnictwa, prawda? I nikt nas nie może zmusić, nie powinien zmuszać do produkcji, do konsumpcji tego, bo to jest nasz, to jest sprawa polityczna i nie trzeba do tego podchodzić bardzo ostrożnie. Prawda. To jest bardzo mało informacji na temat. GMO, niezależnych naukowców, jest natomiast dużo publikacji, dużo publikacji, prawda, które nie są blokowane w takim stopniu na temat korzyści jakie przynoszą, ale to jest, no wiadomo, prawda, dlatego wiele dziennikarzy i wiele polityków, no nie zdaje sobie dokładnie sprawy, jakiej istnieje zagrożenie, bo szereg artykułów jest blokowanych właśnie z prac naukowych niezależnych naukowców i ekspertów, prawda? I to nie dochodzi do świadomości dziennikarzy, prawda? I dziennikarze, powiedzmy, przyjmują to, co, co, co, co, co, jakie tam informacje uzyskuje w firmie, przede wszystkim istnieje. I dlatego ci dziennikarze się, ale mam nadzieję, że z czasem pojawi się więcej, bo w tej chwili już ta sprawa jest nagłośniana, m.in. przez internet. I w tej chwili już właśnie byłem w Brukseli, mam materiały z Unii Europejskiej i 75% obywateli Unii Europejskiej jest obecnie, średnio 75, bo niektóre kraje, mają mniej, mniej przeciwko żywności y, transgenicznej, prawda, nie mówiąc tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o sprawy produkcji leków i zdrowia, ta sprawa jeszcze nie jest rozwiązana i mi się wydaje, że tutaj w tym kierunku trzeba prowadzić badania, y, dlatego, że to niejednokrotnie no, produkcję chociażby y, y, insuliny, prawda, bo to też jest transgeniczne bakterie i niektórych leków, że może to prowadzić do uzdrowienia ludzi i nawet uniknąć, prawda, wybawić, uniknąć śmierci. I w tym kierunku ja, powiedzmy, rozumiem, że badania muszą, trzeba prowadzić i jeżeli rzeczywiście to się okaże, ale jeszcze brak na to, powiedzmy, danych, trzeba to stwierdzić, że to nie jest szkodliwe, że powiedzmy tylko działa bardzo dobrze na organizm. Te niektóre leki, że jeszcze nie są dokładnie zbadane to, co dzisiaj mówił profesor, co mówi dzisiaj doktor Hallat, prawda? Pan doktor Hallat wyraźnie powiedział, że powiedzmy te leki oczywiście też nie są dokładnie przebadane. I jeżeli będą przebadane, jeżeli rzeczywiście, no to uważam, że y, tr trzeba tym się zainteresować, bo zdrowie jest najważniejsze. Natomiast w rolnictwie raczej y, tutaj musi być to moratorium. Dziesięcioletnie, prawda, nie można pochopnie, bo to nie leży w interesie dobra ogółu wcale. No, natomiast no, firmy rozumiem, y, że chcą się wzbogacić. Y, tak, no i że zmonopolizować produkcję żywności, prawda? Nasion i tego. No ale trzeba tutaj podchodzić do tego niezależnie. Mówił profesor doktor habilitowany Jan Narkiewicz Jotko. Fragmenty konferencji OGMO GMO zatytułowanej Współczesny Frankenstein kontra tysiące lat ewolucji, zorganizowanej we Wrocławiu 17 kwietnia 2011 roku. mroczne tematy w Radiu Paranormalium to jest audycja mroczne tematy w Radiu Paranormalium niestety jakoś tajemniczo wtyczka w programie nadającym czyszcząca dźwięk z szumów doznała tajemniczej awarii także jakość dźwięku może być odrobinkę gorsza w tym momencie mam nadzieję jednak że w dalszym ciągu będę słuchalny i nie będę szumiał, ani trzeszczał. Cały czas czekam na, na Wasze telefony, na Wasze wiadomości. Możecie dzwonić na Skype'a podnik radio.paranormalium.pl Możecie również pisać na naszym radiowym gadu gadu jeszcze w kwestii zagrożeń, w kwestii, w kwestii eksperymentów mających na celu ustalenie poziomu szkodliwości GMO znalazłem przed chwilą taką informację. To jest o, Paweł. Halo, witamy cię Pawle na antenie Radia Paranormalium. E, witaj w lesie. Cię rozmawiać o GMO o ich przede wszystkim negatywnych skutkach. Jednak ja zapytam, czy, czy to GMO nie jest czasem takim wymogiem postępu cywilizacji, no bo jakby nie patrzeć, powstają nowe choroby. Mieszkam na wsi, no jestem troszkę z tym obeznany, więc wiem, że coraz więcej rolników i osób zajmujących się uprawą Roślin, no stosuje po prostu więcej, więcej środków chemicznych i czy to nie jest po prostu swego rodzaju wymóg, jaki, jaki musimy spełnić, aby te rośliny po prostu rosły i nie zabijały ich co to nowsze choroby, bardziej odporne na starsze i, i, i choroby po prostu. To znaczy, mnie się wydaje, że to niekoniecznie nie jest jakiś wymóg, po prostu o, działa tutaj, tak mi się wydaje, lobby, które produkuje te rośliny i które tylko chce, chce w jakiś sposób zwiększyć ich sprzedaż, no, sprzedaż. Także nie wydaje mi się, żeby to miało coś wspólnego z, z, z celem zwiększenia ochrony naszego zdrowia, broń Boże. Znaczy, nie miałem na myśli do, dokładnie ochrony zdrowia, ale w, w, wiem po tym, co ludzie mówią, że jeśli po prostu nie da się chemii, rośliny nie będą rosły, będą, będą małe zbiory, małe plony i nie będzie z tego efektów. Być może tak się przyjęło ogólnie, że, że z postępem techniki co to nowe cuda wychodzą, jakieś tam preparaty, że zwiększają plony i, i tym podobne. Jednak ja myślę, że... No jednak, jakby nie patrzeć, technika idzie do przodu i... i no i po prostu ludzie używają tych detergentów, detergentów, przepraszam, tych środków, które... GMO. Tak, tych GMO nawet nieświadomi po prostu sądzą, że jest to jest to tak jak dawniej było, no ale tak, tak, tak nie jest. To znaczy, wiesz co, technika może iść do przodu. Oczywiście ja nie mam nic przeciwko, przeciwko postępowi technicznemu, tylko przed, przed wprowadzeniem tych organizmów genetycznie modyfikowanych na rynek jednak powinny one być badane, powinny one zostać zbadane i i, i powinno zostać określone, czy one w jakiś sposób nie szkodzą na przykład człowiekowi. No a niestety pod tym, skątem, pod tym kątem w ogóle GMO się nie bada, nie więc pewności, że to jest bezpieczne. Zgodnie z obowiązującym u nas w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych prawem taki organizm genetycznie modyfikowany przed dopuszczeniem do sprzedaży i spożycia nie musi być wcale poddawany badaniom sprawdzającym, czy dane GMO jest bezpieczne. Także wynika to z reguły zasadniczej równoważności, której wprowadzenie było w dużym, dużym krokiem korporacji biotechnologicznych, głównie mam tu na myśli firmę Monsanto, stronę popularności, popularyzacji żywności GMO. Ta reguła... Z zasadniczej równoważności zakłada, że generalnie składniki odżywcze odmiany GMO są równoważne składnikom odżywczym odmiany tradycyjnej, co wydaje się troszeczkę naciągane. Przykładowo zakłada się, że kukurydza wspomniana typu MON810 ma podobne składniki typu białka, tłuszcze, węglowadany węglowa do kukurydzy naturalnej. W związku z tym zakłada się, że nie ma potrzeby żadnych badań kukurydzy tego właśnie typu MON810. Nie wiadomo też, czy nowa kukurydza posiada jakieś niepożądane cechy. Nie wiadomo, czy przypadkiem nie jest szkodliwa, ponieważ pod tym, pod tym kątem nie została zbadana. Także to jest yy, owszem postęp techniczny postępem technicznym, ale pewne rzeczy też wypadałoby sprawdzić, a tego się nie robi. No dokładnie. Rolnicy, prosi rolnicy nie wiedzą co właściwie znajduje się w tych ziarnach, które sadzą i później, później w plonach, które zbierają. No już nie wspominając o tym, o tych zagrożeniach z natury licencyjnej, ponieważ jak wiadomo rośliny samo się, samo się zapylają. Nie ma nikt nad tym, na tym kontroli tak jak było wspominane przed chwilą, w, bodajże przez pana doktora Narkiewicza Jotko. Rolnica, rolnikom często się wydaje, że jeśli uprawy znajdują się w odległości 200 metrów od siebie, uprawy naturalne od upraw genetycznie modyfikowanych, no to nie mają, prawy, nie mają prawa zapylić jedne, jedne drugich. No a niestety okazuje się, że to jest myślenie całkowicie błędne. Zapytam Cię jeszcze przy okazji. Ostatnio e, nagłośniona jest sprawa, sprawa wygi, e, e, ginięcia po prostu pszczół, pszczół. I czy myślisz, że e, uprawa hodowla, uprawa roślin GMO ma z tym jakiś związek? Czy po prostu e, uprawa roślin GMO przy, e, przekłada się na e, zmniejszenie liczebności pszczół, które jak wiadomo zapylają rośliny i no i bez nich nie byłoby wiele yy, yy, jedzenia. To znaczy, yy, mnie się wydaje, że to może mieć oczywiście związek, natomiast yy, nie udało się jeszcze ustalić dokładniej przyczyny, dlaczego te, dlaczego te pszczoły wymierają, ponieważ może to być równie dobrze przyczyną tego wymierania. Może być jakaś bakteria czy wirus, to niekoniecznie musi być GMO, ale niewykluczone, że również rośliny genetycznie modyfikowane się do tego przyczyniają. Rozumiem. A to by było właściwie tyle ode mnie. Także schodzisz z anteny? Tak, dziękuję za rozmowę i się. Dziękuję ci również. Pozdrawiam, cześć. Nocy. Tak, to był Paweł z Kubany. Tutaj widziałem, że jeszcze Michał się dodzwaniał. Michale, możesz, możesz teraz zadzwonić, jeżeli, jeżeli potrzebujesz. Tak, kolejnym zagrożeniem no, jakie, jakie płynie z GMO? O, co Michał? Halo, Michale, jesteś na antenie? Halo, halo? Cześć, witam. Cześć. Eee, mam jakieś takie opóźnienie tutaj, ale myślę, że sobie poradzimy. Ja chciałbym się zapytać o to, że wiele mówimy o tym, że jak wiele szkód może dla nas wyrządzić żywność GMO, a chciałbym ewentualnie się zapytać o to, czy wiesz o tym, jakie może przynieść dla nas korzyści? No już kilka takich korzyści zostało wymienionych wcześniej. To między innymi jest... Jedną z tych zalet jest niewątpliwie zwiększona odporność roślin na szkodniki wytwarzające substancje owadobójcze. Te rośliny wytwarzają. No Taką, taką cechą na przykład cechuje się wspomniana wcześniej kukurydza M.O.N. 810, Również za taki plus GMO um, uważa się w, w, możliwość spowodowania, że dana roślina będzie wytwarzała więcej na przykład witaminy C, której oczywiście organizm ludzki, jak, jak wiemy, um, nie wytwarza, jest mu bardzo potrzebna. Natomiast, natomiast ilość tych, tych plusów, tych korzyści możliwych do osiągnięcia dzięki GMO jest zdecydowanie, zdecydowanie mniejsza od ilości zagrożeń, jakie GMO za sobą niesie. Także przed wprowadzeniem tej, tej technologii, przed wprowadzeniem roślin GMO na polski rynek, powinno się jeszcze bardzo wiele rzeczy sprawdzić i z, zobaczyć, czy to tak naprawdę nam się opłaca bo może się okazać, że więcej będzie z tego szkody, niż w pożytku. Tak, to był Michał. Nie widzę więcej wiadomości, ani więcej telefonów, dlatego teraz przejdziemy do wypowiedzi pana profesora Tadeusza Zarskiego, nagranej również dla projektu Walczącego z GMO. Polska wolna od GMO i w tym w tej wypowiedzi również pan profesor Tadeusz Żarski wypowiada się na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą GMO. Posłuchajmy. GMO. Fakty i mity. Na pytania odpowiada profesor Tadeusz Żarski. Znajdujemy się w pomieszczeniach katedry, której jestem kierownikiem, czyli Katedry Biologii Środowiska. Zajmuję się od początku mojej kariery naukowej problematyką skażeń środowiska, począwszy od metali ciężkich poprzez pestycyd. Stąd moje zainteresowanie genetycznie modyfikowanymi organizmami, które, które w moim mniemaniu, w moim przekonaniu są kolejną toksyną środowiskową. Czym jest GMO, jak otrzymujemy GMO? GMO to organizm inny niż organizm człowieka i tu chwała tej ustawie za to, że człowieka jeszcze nie chce, nie chce modyfikować, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób taki, jaki nie występuje w warunkach naturalnych, na przykład w trakcie krzyżowania, selekcji itd. Jak możemy, jak możemy właśnie te twory nazywane genetycznie modyfikowanymi organizmami tworzyć? Możemy do genomu, czyli informacji genetycznej, genetycznej jakiegoś organizmu wprowadzić obcy gen, czyli tak zwany transgen. transgen. Wtedy mówimy o tak zwanej transgenezie. Możemy zrobić coś innego, na przykład jeżeli chcemy, żeby nam łososie czy, czy, czy inne ryby rosły dużo, dużo szybciej niż, niż jest to charakterystyczne dla gatunku, to istnieje taka możliwość, że podważy, podwajamy im gen, gen odpowiedzialny za produkcję hormonów wzrostu i wtedy one rzeczywiście rosną w tempie, w tempie niebywałym, co zresztą pociąga za sobą pewne skutki środowiskowe, gdyby broń Boże one trafiły do środowiska, Bądź jest taka możliwość, która, która legła, że tak powiem, na początku tego, jak, jak, jak w ogóle powstał problem roślin transgenicznych, mianowicie ten, ten pomidor Flavor Saver, który miał z kolei wyciszony gen, to znaczy jak gdyby nieaktywny gen, który jest odpowiedzialny za to, że powstaje enzym białko, które rozkłada błonę komórkową yy, ścianę komórkową, bo to jest jednak roślina, ścianę komórkową więc yy, po prostu takie, takie yy, pomidory yy, były trwałe miesiąc, dwa, trzy i niezależnie od tego ile, ile czasu upływało to, to, to po prostu swoje, swojego turgoru, swojej jędrności yy, nie traciły i to są takie trzy, trzy podstawowe metody, to znaczy metody tworzenia GMO, czyli wprowadzanie nowego genu, wprowadzanie genu tego samego gatunku, czyli podwojenie jakiegoś genu, czy ewentualnie wyciszenie któregoś z genów, który powiedzmy daje ekspresję cechy, która jest dla nas niekorzystna. Czy GMO jest niebezpieczne dla i życia zwierząt i ludzi? To jest naprawdę pytanie bardzo trudne, żeby dać jednoznaczną odpowiedź, bowiem jest wiele opinii mówiących o tym, że jest to szkodliwe. Danych, danych nie jest za wiele. Tak naprawdę nikt nie wykonywał badań na ludziach, na ludziach które by udowadniały szkodliwość tych tych y, tworów y, transgenicznych. Poza jednym przypadkiem, który w zasadzie ogranicza się do jed, jednego zagrożenia, że wprowadzenie, wprowadzenie GMO może y, się zdać, stać przyczyną wytworzenia populacji bakterii opornych na antybiotyki. Więcej mamy y, informacji, gdzie powiedzmy modelem dla. dla człowieka jest zwierzę, no i tak, i tak zawsze. Zawsze powiedzmy te, te badania, nim coś y, zaaplikujemy człowiekowi, najpierw robimy na, na zwierzętach laboratoryjnych i tu rzeczywiście jest multum y, prac, które, które wskazują na to, że możemy mieć y, do czynienia z niekorzystnym, z niekorzystnym działaniem y, pokarmów y, transgenicznych, y, Takich powiedzmy jak uczulenia na, na toksynę CRI, która się znajduje w tych y, transgenicznych organizmach, którym szczepiono gen Bacillus thuringiensis. Mnie niepokoi jeden fakt, mianowicie o ile powiedzmy biotechnolog czy inżynier genetyczny jak to woli jest w stanie bardzo precyzyjnie stosując y, techniki techniki odpowiednie laboratoryjne wyizolować gen, złożyć go powiedzmy z genami, z genami właśnie tymi, tymi markerowymi czy powiedzmy pozwalającymi wprowadzić, wprowadzić tą informację do komórki, to nigdy nie ma pewności, w którym elemencie łańcucha DNA ten gen, który wprowadzamy, czyli ten transgen się znajdzie. Czy raz wprowadzone do środowiska naturalnego organizmy GMO można je łatwo usunąć? Musimy to patrzeć w realiach naszych, naszych krajowych i powiedzmy ogólno, ogólno, ogólnoświatowych. W tej chwili według, według, przepisów, według przepisów prawa unijnego dopuszczona do uprawy na terenie Unii jest kukurydza MON 810. Ta kukurydza MON 810 wprowadzona, wprowadzona na nasze pola poprzez przepylenie, a dla pyłku, mimo że y, wszyscy roślinnicy panu powiedzą, że to jest w zasadzie y, średnica 2,5 metra, czy ile się gdzie pyli ta kukurydza, w przypadku zwykłego powiewu wiatru, czy powiedzmy obok będzie jakiś ciek wodny, czy coś, y, y, owady, mogą ten, y, ten pyłek przenieść w sposób nieograniczony. Dojdzie do, po prostu do przepylenia y, odmian y, tych, które, które w tej chwili mamy jako, jako te odmiany tradycyjne. I to jest to ryzyko, to jest właśnie przejaw skażenia genetycznego, genetycznego roślin, roślin tego samego gatunku. Inaczej wygląda sprawa w przypadku, gdyby, co nie daj Boże, na teren Polski wprowadzono rzepak transgeniczny. Wtedy, wtedy taki rzepak transgeniczny po pierwsze przepyliłby naturalne odmiany, mógłby się, mógłby się skrzyżować z rzepikiem, z rzepą i, i, i z, wieloma, z wieloma gatunkami z rodziny krzyżowych i wtedy, i wtedy powstałyby... No, hybrydy, które, które niosąc, niosąc informację dotyczącą, dotyczącą czy odporności na herbicy czy powiedzmy yy, produkcję toksyny skierowanej przeciwko yy, szkodnikom, yy, w sumie spowodowałyby powstanie czegoś, czego nie można by nazwać już gatunkiem yy, rodzimym. Czyli podstawowa rzecz, podstawowe zagrożenie, abstrahując od tego, czy jest to szkodliwe, czy to nie jest szkodliwe, to jest zagrożenie dla bioróżnorodności narodności, bowiem, bowiem taka transgeniczna roślina właśnie przekrzyżowując się z odmianami, z odmianami, z odmianami, tego samego gatunku, czy z gatunkami pokrewnymi w zasadzie eliminuje, eliminuje te gatunki jako gatunki, bowiem nie ma takiej sytuacji, żeby występowała naturalnie kukurydza odporna na randach, czy powiedzmy kukurydza, która produkuje toksynę kri, która daje możliwość zwalczania owadów, które, które pasożytują na tej, na tej kukurydze. Czy zna pan projekt planowanej ustawy o GMO i czy się pan z nią zgadza? Nie jest mi obcy ten projekt i, i muszę powiedzieć, że jest to projekt, który w moim osobistym mniemaniu otwiera, otwiera e, drogę na, na niekontrolowanego wręcz wprowadzenia na, do naszych upraw, do naszych upraw e, Roślin, roślin transgenicznych. Jeszcze stosunkowo niedawno wszystkie sejmiki wojewódzkie uznały, że, że ich województwa będą wolne od GMO, a tu nagle taki układ w kierunku Unii i to powiem szczerze, dla mnie zupełnie niezrozumiały w sytuacji, kiedy największe kraje unijne zabroniły upraw GMO, mówię tutaj o Francji czy, czy Niemczech, nie mówiąc już o, o, o pięciu pozostałych takich jak Austria Węgry, Węgry Grecja Grecja, dwa obszary dwa obszary na Wyspach Brytyjskich Walia, Szkocja i tak dalej nie mówiąc już o tym, że już w tej chwili i Irlandia przygotowuje się do tego, żeby prowadzić zakaz uprawy transgenicznych roślin być może pod, pod, wpływem, pod wpływem doświadczeń historycznych, kiedy to mając jedną odmianę ziemniaka przypłacili to śmiercią około dwóch milionów ludzi z głodu. Bo co tu dużo mówić, wprowadzenie uproszczonej w sumie, yy, uproszczonego gatunku, a więc odmiany transgenicznej do uprawy, oprócz tego, że ona niby ma być odporna na... na yy, herbicydy, czy, czy, czy, zwalczać, czy zwalczać sama sobie szkodniki, to jednak jest uproszczenie odmianowe, które w przypadku, gdyby nie daj Boże wpadła jakaś, jakaś zaraza, to wtedy zniszczy całą populację tej, tej, tej, tej, tego gatunku. Czy rzeczywiście, tak jak mówią zwolennicy GMO, uzyskamy czystsze, bardziej zdejowe plony ze roślin transgenicznych? Uzyskamy czystsze plony z roślin transgenicznych. To trzeba rozważyć w dwóch aspektach. E, mianowicie sama transgeneza i możliwość e, uruchomienia e, pewnych zjawisk czy torów metabolicznych, metabolicznych, które będą skutkowały wytworzeniem substancji, których, których nie możemy przewidzieć, jakie, jakie będą miały działanie, to mówiliśmy o tym, o tym że powiedzmy gen usytuowany w, innym, w innej sekwencji, sekwencji DNA może się zachować zupełnie różnie, czy powiedzmy, jeżeli będzie to, to gen organizmu wyższego, to to, to jednocześnie z tym białkiem, które, które chcemy uzyskać może powstać szereg innych, w tym nie wiadomo, nie wiadomo o jakich właściwościach. Druga wreszcie sprawa jest, o której już, już tu wspominaliśmy, że jednak, że jednak yy, yy, transgeneza, transgeneza i rośliny yy, GMO-te transgeniczne to jest, to jest element całej technologii, której, której towarzyszy możliwość stosowania na przykład tych wspomnianych już wyżej, wyżej herbicydów. I tu nie ma, że tak powiem, twierdzenia, że to, że to jest mniej szkodliwe, czy zawiera mniej chemikaliów, bo zawiera więcej tych chemikaliów. Jakie mogą być zagrożenia dla rolników ekologicznych? jest jasno powiedzieć zagrożenia zniszczeniem upraw, upraw ekologicznych, bo, bo jeżeli, powiedzmy, rolnik ekologiczny będzie chciał uprawiać jakąś roślinę właśnie w sposób ekologiczny, nie stosując, nie stosując żadnych pestycydów chemicznych, jeżeli będzie stosował powiedzmy kalendarz księżycowy i inne zabiegi przy, przy siewach i tak dalej, to, to jeżeli dojdzie do przepylenia jego, jego roślin, jego roślin przez rośliny transgeniczne, to te rośliny już nie będą roślinami ekologicznymi, tylko będą skażone, skażone transgenami, co jest równoznaczne z tym, że przestaje to być rolnictwo ekologiczne. Co Pana zdanie może zrobić zwykły człowiek, aby zapobiegać wprowadzaniu organizmów modyfikowanych do środowiska? Powiedzieć sobie, że jeszcze nim... Homo sapiens zaistniał na tej planecie, to przyroda przy, wytworzyła różnorodność różnych gatunków. Różnych gatunków, z których jedne przystosowane przetrwały, nieprzystosowane nie przetrwały. I nie powinniśmy ingerować w to, co czy w procesie stwórczym, czy też w wspomaganym procesie stwórczym przez ewolucję zostało wytworzone. Powiem tak bardzo poetycznie, na, na, na, na zegarze czasu istnienia życia na tej planecie nam przynależy zaledwie kilka sekund, więc nie zmieniajmy to, co, co tworzone było, było przez, przez miliony lat co jest obwarowane prawami biologicznymi. Jak, jak możemy, jak możemy y, z tym walczyć? No, nie wierzyć w to wszystko. Co, y, w to wszystko. Ja nie mówię, że w nic zupełnie, co, co nam tu biotechnolodzy mówią, bo ja jak, jak, jak się tu deklarowałem w tej części dotyczącej zamkniętego użycia, no to róbmy, jeżeli, jeżeli to ma służyć, służyć człowiekowi, no ale nie wkraczajmy w przyrodę, nie niszczmy bioróżnorodności, czyli de facto nie sprzyjajmy, nie sprzyjajmy rozprzestrzenianiu genetycznie modyfikowanych organizmów, czyli nie kupujmy tego, co, co, co, co modyfikowane i, i produktów, produktów przy użyciu tych organizmów wytworzonych. No chyba to jest, to jest jedyna metoda i powiem szczerze, metoda, która, metoda, przekonanie społeczne, które w całej Europie, w całej Europie, że tak powiem, jest, jest bardzo powszechne. Bardzo powszechne i, i dziwi, dziwi to, że, że akurat y, kiedy, kiedy inni od tego odchodzą, my próbujemy y, otwierać, otwierać drogę dla y, organizmów y, transgenicznych. Y, przy czym najgorsze, co jest w naszych, w naszych realniach teraz, zupełny brak kontroli nad tym, co, co, co się uprawia. Mroczne tematy w Radiu Paranormalium. Audycja Mroczne tematy w Radiu Paranormalium. Dzisiaj przypominam poświęcona GMO. Tutaj znalazłem w trakcie audycji takie informacje dotyczące wyników eksperymentów przeprowadzonych m.in. przez panią profesor Irynę Armakową z Rosji, i na przykład ponad 50% potomstwa szczurów karmionych soją genetycznie smodyfikowaną zmarło w wyniku degeneracji organów. W drugim pokoleniu te szczury, które przeżyły, były bezpłodne. Jak donosi pan dr Arpad Pusztaj, szczury karmione genetycznie smodyfikowanymi ziemniakami miały uszkodzenia układu odpornościowego, grasica i śledziona zostały uszkodzone, Miały nienaturalnie małe i niedorozwinięte mózgi, wątroby i jądra. Cierpiały na częściowy zanik wątroby, wystąpiły tendencje do powstawania nowotworów itd., itd. Z kolei profesor Zentek podaje takie informacje. Karmienie myszy genetycznie, genetycznie modyfikowaną kukurydzą doprowadziło do niższej płodności i mniejszej masy ciała. Tutaj w międzyczasie otrzymałem za pośrednictwem wechatu gadu, -gadu od jednego z słuchaczy link do pewnego newsa, który trochę naświetla czy też objaśnia kwestię wymierania pszczół na świecie. To jest z polityki, polityka.pl, z działu nauka. Artykuł zatytułowany Kto będzie zapylał? I tutaj takie są informacje. Pozwolę sobie zacytować. Przez długi czas uczeni nie potrafili odpowiedzieć, jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy, to znaczy wymierania pszczół na świecie. Podejrzewano chemizację rolnictwa, ocieplenie klimatu, wirusy, pszczelej choroby, paraliżu, wykryte w Izraelu i Kaszmirze, a nawet rozwój telefonii komórkowej. Ten ostatni trop był badany, ponieważ pszczoły, podobnie jak ryby, walenie żółwie i ptaki, Posiadają magnetoreceptory, pozwalające im wyczuwać linię sił ziemskiego pola magnetycznego. Wykorzystują one tę umiejętność w nawigacji. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych sieci telefonii komórkowej miałoby zaburzać tę umiejętność i powodować, że pszczoły tracą orientację i gubią drogę do domu. Nie udało się jednak na razie potwierdzić, że jest tak w istocie. Wydaje się jednak, że odnaleziono wreszcie głównego sprawcę CCD, tak się właśnie nazywa, tak się właśnie takim skrótem określa wymieranie pszczół. W najnowszym wydaniu y, czasopisma Science ukazały się artykuły relacjonujące wyniki niezależnych badań fenomenu masowego wymierania pszczół zapylaczy. Pierwsze przeprowadzone we Francji, drugie w Szkocji, dotyczą pszczoły miodnej i czmieli. W obu przypadkach za główne źródło wymierania pszczół uznano zatrucie powszechnie stosowanymi pestycydami z grupy neonikotynidów. Są to związki zawierające wolną nikotynę, które masowo wprowadzono do ochrony upraw na świecie w latach 90. XX wieku. Naukowcy nie wiedzieli dotąd dokładnie, w jaki sposób pestycydy te szkodzą, szkodzą owadom. Teraz już wiedzą. I dalej w artykule czytamy tak. Eksperyment przeprowadzono w Avignonie we Francji w Narodowym Instytucie Badań Rolniczych. Pszczoły podzielono na dwa roje. W Pierwszym owadom podano dawkę tiametoksamu, który jest pestycydem z grupy Neolikotynidów. Drugi rój pozostawiono w spokoju. Następnie wybranym losowo pszczołom z obu rojów przylepiono do tułowia mikrochipy radiowe RFID, dzięki którym badacze mogli dokładnie śledzić na ekranach drogę pszczół z uli na pole i z powrotem. <śmiech> Okazało się, że od dwóch do trzech razy więcej pszczół poddanych wpływowi pestycydu gubiło się poza ulem i w rezultacie ginęło. To główny objaw syndromu CTD. Naukowcy doszli do wniosku, że pestycyd nie zabija pszczół bezpośrednio, ale zaburza u pszczół umiejętność orientacji w terenie. Nie potrafiąc wrócić do ula, skazane są one na śmierć. Tak wygląda ten news z serwisu Polityka.pl, z działu Nauka. I co się okazuje, nie tylko pszczoły mają tutaj tego typu problemy. W drugim badaniu przeprowadzonym na Uniwersytecie Stirling w Szkocji zastosowano bardzo prosty eksperyment. Kilku koloniom młodych trzmieli tym razem podano dawki neonikotynidów w stężeniu, z jakim te owady mogą się zatknąć na normalnym polu. Po sześciu tygodniach zważono ponownie obie grupy trzmieli, te, które były wcześniej potraktowane pestycydem, po sześciu tygodniach ważyły 12% mniej od kolonii trzmieli z czystej grupy. To oznacza, że zdobyły mniej pożywienia i gorzej wzrastały. Zauważono również, że w koloniach poddanych działaniu pestycydu urodziło się aż o 85% mniej królowych. Tymczasem młode królowe mają ogromne znaczenie dla przetrwania kolonii, ponieważ to one po zimie, gdy wiele trzmieli umiera, zakładają nowe gniazda. To wyjaśnia, dlaczego syndrom CCD dotknął nie tylko pszczoły miodną, a także inne owady, które są wyśmienitymi zapylaczami roślin, a mianowicie trzmiele. Niektóre gatunki tych owadów znikły z kontynentu amerykańskiego. W Anglii trzy gatunki justanosa wymarłe, a w innych krajach liczebność trzmieli zmniejszyła się o 90%. Trzmiele też mają ciężko, ponieważ zmieniła się struktura ludzkich upraw. Coraz mniej jest ulubionych przez nie roślin, takich jak lucerna, koniczyna czy łubin. Zabija je wypalanie traw. Teraz jeszcze te pestycydy. Także mamy tutaj chyba jednego winnego, to znaczy jednego, ja nie mówię, że jedynego, ponieważ również uprawy genetycznie modyfikowane, jak słyszeliśmy wcześniej, mogą tutaj się przyczynić do zmniejszenia liczebności owadów zapylających a właśnie hmm, pestycydy są tylko jednym z, ze sprawców tego niestety przykrego, hmm, przykrego, zjawiska. Dziękuję tutaj słuchaczowi, który odezwał się hmm, przez widget gadu, -gadu na stronie radio.paranormalium.pl za przekazanie linka do tego newsa. A już teraz w Radio Paranormalium mam nadzieję, że uda się wyemitować cały zapis Konferencji zorganizowanej w ubiegłym roku przez Stowarzyszenie, przez koalicję Polska Wolna od GMO. Tutaj należałoby troszeczkę podać informacji, co to jest za koalicja, ponieważ nie wszyscy wiedzą: Polska Wolna od GMO. Taki ładny slogan. A tutaj. No, do tej koalicji należy prawie 400 organizacji, instytucji, jednostek oraz osób prywatnych, w tym rolników i organizacje rolnicze, naukowcy, ekolodzy i różne organizacje społeczne, jak również politycy, przedsiębiorcy i ich organizacje, i ich organizacje a także konsumenci i ich organizacje. Kampania Polska Wolna od GMO prowadzi stronę internetową, informacyjną. Jest to strona www.polska-wolna-od-gmo.org. W konferencji, której zapis za chwilę zostanie wyemitowany na naszej antenie, wzięli udział docent-doktor docent, doktor, habilitowana Katarzyna Lisowska, biolog molekularny, pracownik ciału badawczego Instytutu Onkologii w Gliwicach która przedstawiła fakty naukowe świadczące o ryzyku, jakie towarzyszy otwartemu użyciu organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz niefrasobliwości naukowców propagujących te uprawy w sytuacji braku realnych barier ochronnych i zabezpieczeń chroniących przed niekontrolowanym uwolnieniem ich do środowiska. Również pani Anna Bednarek i Urszula Wyrwicka, Rolniczki reprezentujące tradycyjne i ekologiczne gospodarstwa, które omówiły temat Dlaczego nie chcemy GMO oraz rezultaty ogólnopolskiej akcji pod tytułem Tradycyjne i ekologiczne gospodarstwa zapraszają posłów i senatorów. Panie Bednarek i Wyrwicka. Przedstawiły także swoje uzasadnione obawy wywołane groźbą potencjalnego wprowadzenia w życie nieodpowiedniego aktu prawnego legalizującego niekontrolowane rozpowszechnienie GMO na polskich ziemiach. Przywiązły one do Sejmu żywieckie serce z piernika z napisem nie dla GMO. I pomagajmy ziemi rodzić jedno duże dla marszałka Sejmu i około 30, 30 sztuk dla zwolenników GMO, tak aby rozmrozić ich serca, aby zmusić ich do refleksji, że oni też mają dzieci, za których przyszłość odpowiadają. Tak powiedziała pani Anna Bernarek. Gościem konferencji był również Janusz Wojciechowski. Wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Rolnictwa w Parlamencie Europejskim, który skomentował nielegalne uprawy kukurydzy MON 810 na terenie Polski, przedstawiając odpowiedź Stavrosa Dimasa, Komisarza do Spraw Środowiska w Unii Europejskiej, na swoje zapytania w sprawie GMO. Próbę naruszenia. Yy, Próbę naruszenia artykułu 39 Konstytucji RP omówili profesor dr. Habilitowana Ewa Rębiałkowska z SGGW, kierownik Zakładu Żywności Ekologicznej Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji oraz profesor dr. Habilitowany Tadeusz Żarski, którego już mieliśmy okazję wysłuchać. W tej audycji kierownik Zakładu Higieny Zwierząt i Środowiska na SGGW, którzy udowodnili eksperymentalny i nieprzewidywalny charakter zastosowań GMO w żywności dla ludzi i zwierząt oraz brak należytej informacji o zagrożeniach i ryzyku związanym ze zastosowaniem GMO w żywności i paszach. Naruszenie artykułu 74 w związku z artykułem 86 Konstytucji uzasadnił profesor zwyczajny doktor habilitowany Ludwik Tomiałoć, wykładowca podstaw ochrony przyrody i zasady rozwoju zrównoważonego z Uniwersytetu Wrocławskiego, który przedstawił stanowisko Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk zawierające wniosek o wprowadzenie natychmiastowego moratorium na stosowanie GMO w tak zwanym użyciu otwartym, to znaczy w uprawach komercyjnych i eksperymentalnych. Uczestnikiem konferencji był również Paweł Połanecki, niezależny ekspert Koalicji Polska Wolno od GMO, który w podsumowaniu powiedział Nasze zarzuty do ustawy, oparte na najnowszej wiedzy naukowej, i przepisach obowiązującego w Polsce prawa kwalifikują proponowane rozwiązanie legislacyjne do odrzucenia w całości, a w przypadku jego uchwalenia przez parlament będą stanowić podstawę do zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego. Już teraz w Radiu Paranormalium zapis tej konferencji zorganizowanej przez Koalicję Polska Mr Wolna od GMO. Serdecznie witam Państwa na naszej konferencji. Chciałbym na początku przedstawić uczestników naszej konferencji oraz powód, z jakiego zwołaliśmy. Poprosiliśmy Państwa w przededniu wysłuchania publicznego, które odbędzie się jutro w sali kolumnowej w Sejmie. Na przesłuchaniu będą poruszane sprawy dotyczące opinii społeczeństwa na temat projektu nowej ustawy Prawo o GMO. W związku z tym, że do dyskusji na tym przesłuchaniu zapisało się ponad 80 prelegentów Podejrzewamy, że nasz głos, który dotyczy bardzo istotnych zastrzeżeń w stosunku do tego projektu, mógł być rozmyty, dlatego poprosiliśmy Państwa na tą konferencję, aby nasze argumenty, a szczególnie argumenty w odniesieniu do naruszenia podstawowych praw obywateli wiążących się z naruszeniem Konstytucji, poszczególnych artykułów, były jasno Państwu wyłożone. Na uzasadnienie tych zarzutów zaprosiliśmy do, na tę konferencję do naszego grona wybitnych specjalistów, którzy współpracują z Koalicją Polska Wolna od GMO od lat i którzy uzasadniają nam naukowo wszelkie argumenty, które stosujemy w naszej akcji przeciwko rozpowszechnianiu organizmów transgenicznych na terytorium Polski. Ja nazywam się Paweł Połanecki, jestem członkiem Komisji Sterującej Koalicji Polska Wolna od GMO i teraz pokrótce przedstawię Państwu uczestników naszej, naszej konferencji. Pani, do, pani profesor dr Ewa Rębiałkowska z SGGW, a pan, pani profesor Katarzyna Lisowska, z Instytutu Onkologii w Sosnowcu, jest biologiem molekularnym, wytłumaczy Państwu zagrożenia na bazie nauki, wiedzy naukowej, która dotyczy transgenezy i transgeniki. Pan profesor Tadeusz Żarski, wybitny specjalista od żywienia zwierząt oraz znający bezpośrednio sprawy związane z zagrożeniami spożywania roślin transgenicznych, zarówno używania ich zarówno w żywności, jak i paszach. Pan profesor Tomiałojcz przedstawi nam stanowisko Polskiego Komitetu, Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, wysoce uzasadnione, żądające zakazu stosowania GMO. Pan poseł Janusz Wojciechowski przedstawi nam rezultaty swoich interwencji na forum Unii Europejskiej. I są z nami również panie reprezentujące rolników ekologicznych i one, że tak powiem, od grassroots przedstawią państwu powody, dla których walczą z GMO. Notabene pani profesor Białkowska, jest również przewodniczącą forum rolnictwa ekologicznego i będzie zapewne również kilka słów chciała powiedzieć na ten temat. Nasza konferencja ma bardzo obszerny program. Uzasadnienie szczegółowe tych zarzutów, bardzo podstawowych, zawarłem tutaj w tej prezentacji na około 40 slajdach. Na pewno nie będzie można przebiec dokładnie po wszystkich merytorycznych argumentach, które chcieliśmy Państwu tutaj uzasadnić. Niemniej jednak, gdyby były jakieś wątpliwości, to na każde zapytanie Państwu ta prezentacja będzie do dyspozycji. Będzie ona również stanowiła dowód dla postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Jeśli nasz czarny scenariusz spełni się i ustawa przejdzie przez Parlament, przejdzie przez Senat, przez, przez Parlament i będzie podpisana przez Prezydenta, Zastrzegamy sobie na bazie tych argumentów, które Państwu aktualnie podamy, zaskarżenie tej e, ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, e, przy czym e, nasz, zasadność naszych argumentów jest wstępnie potwierdzona przez e, bardzo poważne autorytety prawne. E, w związku z tym e, m, mamy nadzieję, że m, przedstawienie jej aktualnie zarówno opinii publicznej, jak i decydentom e, zaowocuje tym, że e, m, Praktycznie ustawa o GMO spadnie z agendy sejmowej i rządowej, że zastosowane zostały inne rozwiązania na bazie obowiązujących przepisów, które uchronią Polskę przed inwazją GMO i sprawią, aby Polska była wolna od GMO. Na początek jednak, proszę Państwa, dosłownie pięć minut chciałem Państwu przedstawić, jakiego, jakiej jakości, z jakiej jakości aktem prawnym mamy do czynienia, e, jeśli chodzi o tą, o tą e, ustawę. Otóż o projekt ustawy. Otóż, e, jak wspomniałem, bazą do e, regulacji prawnych, ustawowych regulacji prawnych jest ustawa, która została przyjęta w, 20, w 2001 roku. Istotną rzeczą w tej ustawie jest definicja dotycząca zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska. Otóż według tej definicji, tutaj mamy wypis z rozdziału pierwszego, artykuł trzeci, brzmi, że zamierzonym uwolnieniu GMO do środowiska rozumie się przez to każde, jeżeli mowa jest o ustawie, każde działanie polegające na zamierzonym wprowadzeniu do środowiska GMO albo ich kombinacji bez zabezpieczeń ograniczających rozprzestrzenianie takich jak bariery fizyczne lub połączenie barier fizycznych z barierami chemicznymi lub biologicznymi mającym na celu ograniczenie kontaktu GMO z ludźmi środowiskiem. Otóż w tej definicji e, zawarto wszelkie działania związane z zamierzonym uwolnieniem. Zarówno uprawy eksperymentalne, jak również uprawy komercyjne. I chciałbym, żebyście Państwo jeszcze spojrzeli na następny slajd, to jest baza do tego zapisu tej definicji zawarta w dyrektywie 2011, ta dyrektywa również przywołuje poprzez przede wszystkim zasadę ostrożności, która jest aktem prawa międzynarodowego implementowanym również do porządku prawnego Polski i również obowiązuje. Następną e, rzeczą w tej dyrektywie, którą chciałem Państwu zwrócić, jest właśnie e, odniesienie się do definicji. Tak jak wspomniałem, ustawa z 2001 roku jest bazuje na tej dyrektywie. I tutaj w definicji dotyczącej zamierzone uwolnienie również mamy słowo jakiekolwiek. Oznacza jakiekolwiek zamierzone wprowadzenie do środowiska naturalnego i tak dalej. Dosłownie ta to sama, to, to sama e, dalsza część tego zdania. Proszę Państwa, jeśli chodzi o tekst angielski, oryginał, też mamy słowo any. Any intentional introduction, a więc wszystko to, co jest, wszystko, jakiekolwiek. Także tłumaczenie polskie, jeszcze raz wrócę do niego, jest zupełnie e, precyzyjne. I co się dzieje, jak chodzi o definicję zamierzonego uwolnienia zawartą w projekcie ustawy? Przy okazji, ten projekt został, um, ustaw, man, projekt według auto, pro, pro, pro, projektodawców ma, e, ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. To jest czołówka z druku e, sejmowego, który e, m, towarzyszy te, przez prezentacji tej ustawy. I teraz proszę Państwa w ustawie, w rozdziale drugim w, właśnie w definicji zamierzonego uwolnienia, pro, projektodawcy zmienili zmienili e, definicję zamierzonego uwolnienia, ograniczając im ją jedynie do, do tak zwanych, do użycia w celach doświadczalnych. A więc pominięto tutaj zastosowanie w uprawach komercyjnych. Jakie ma to znaczenie? Toż ma to zasadnicze znaczenie. Ponieważ cała ustawa e, i całe działy zamierzonego, dotyczącego zamier dotyczące zamierzonego uwolnienia w poprzedniej ustawie regulowały niezwykle istotne i restrykcyjne warunki użycia takiego. Otóż ci projektodawcy zmienili teraz sens tej ustawy w ten sposób, że te restrykcje ograniczone są jedynie do upraw w celach doświadczalnych. Natomiast uprawy komercyjne obsłużono prawnie w innym rozdziale tej ustawy, gdzie reżim stosowania zarówno kontroli, jak i obchodzenia się z materiałem GMO jest całkowicie odmienne niż w stosunku do upraw, komercyjnych, upraw podlegających zamierzonemu uwolnieniu według definicji ustawy. A zatem skutki tego są następujące. Po pierwsze, w projekcie ustawy dokonano nie, nie, niedopuszczalnej manipulacji polegającej na zmianie definicji dotyczącej przedmiotu regulacji. Ograniczone, ograniczenie definicji zamierzonego uwolnienia tylko do upraw eksperymentalnych oznacza wykluczenie z tej definicji upraw komercyjnych. Następnie, jakie są skutki e, regulacji? Otóż, umożliwiło to autorom projektu, projektu wprowadzenie znacznej liberalizacji i zastąpienia obowiązku z uzyskania zgody przez ministra zobowiązaniem tylko do powiadomienia o zamiarze wprowadzenia upraw. Wykreślono cały rozdział siódmy obowiązuj, obowiązującej ustawy, który zawierał sankcje karne i cywilne penalizujące nieautoryzowane użycie. A zatem e, ta e, nowelizacja tej ustawy w tym zakresie zmienia całkowicie sens e, egzekucji e, warunków, które są zapisane i e, pozwala na, według naszej oceny na bezkonfliktowe, e, z prawem prowadzeniu upraw roślin transgenicznych wymykające się spod reżimów dyrektywy 1821, która powinna być w pełni implementowana. Przy okazji należy dodać, że Mm -hmm. zarówno państwa członkowskie, jak i Komisja Europejska, która notyfikowała ten projekt ustawy, nie mają prawa zmieniać e, zakresu prawnego regulacji, które są opisane w dyrektywach. Ponieważ dyrektywy są autorstwa parlamentu i rady Komisja jest jedynie e, wykonawcą, jest, e, w związku z tym nie ma mowy o tym, żeby miała prawne ingerencje w tak zasadnicze elementy aktów prawnych, jakimi są definicje. A zatem to, co zrobił rząd polski, e, ma daleko idące konsekwencje, może być przedmiotem zaskarżenia na forum międzynarodowym i to jest jeden koronny e, ar, argument, który chcemy również e, e, uwypukleć, mając na uwadze prowadzenie naszej krytyki. Pytanie jest, dlaczego to wprowadzono? I tutaj, proszę Państwa, ma mnóstwo dokumentów i dowodów na to, że to nie jest przypadkowa sprawa, że to jest wy, wy, wy, wy, wynik szczególnej determinacji rządu, która przejawiając się w, takim, w takiej zmianie zapisów podąża za realizacją pewnych dążeń lobbystów, którzy są zainteresowani, aby zostały zalegalizowane uprawy GMO w Polsce. To jest bardzo te, temat szeroki i na pewno zrobimy oddzielną konferencję prasową na tą. Sygnalizujemy Państwu, że w naszej ocenie już wprowadzenie takiej zmiany dyskwalifikuje ten akt prawny i on w ogóle nie powinien być przedmiotem rozpatrywania przez parlament. Nasze zarzuty następne dotyczące naruszenia Konstytucji e, są również bardzo precyzyjne. Państwo w zaproszeniu, i w do którego zostało za załączone nasze stanowisko, znajdą uzasadnienie tego, a żeby to nie było gołosłowne, przejdziemy teraz do e prezentacji e właśnie opinii ekspertów, którzy będą Państwu uzasadniali te zarzuty. Dla, jeszcze taka jedna uwaga organizacyjna. Gdyby jakieś tezy, które będą przez Państwa naukowców przekazywane, były niezrozumiałe, prosiłbym od razu o pytanie uściślające, ewentualnie umożliwiające zrozumienie. Natomiast jeśli chodzi o systemowe pytania dotyczące całości problemu, prosiłbym, abyśmy te i dyskusje, abyśmy to odłożyli na koniec, ponieważ wiem, że Państwo macie również ograniczony czas, a obszerny program konferencji nie dopuszcza prowadzenia dyskusji, a tym bardziej debaty w, akurat w tym momencie. Także przechodzimy teraz do konkretnych zarzutów. I tak jak wspomniałem, mamy trzy zarzuty konstytucyjne. Oraz jeden zarzut na dotyczący naruszenia zasady przezorności, również brak konsekwencji rządu w stosunku do deklaracji, która została zawarta w tak zwanym ramowym stanowisku Polski. Jest to oficjalny dokument rządu polskiego, który wyraźnie zawiera deklarację, że rząd polski dąży do tego, aby Polska była wolna od GMO. Ten dokument został przetłumaczony na kilka języków i przyznam się Państwu, że nam jest wstyd jechać za granicę na różne konferencje. Jesteśmy bardzo aktywni, jak chodzi o uczestnictwo w różnych zgromadzeniach dotyczących dążeń Europy do stworzenia z Europy strefy wolnej od GMO, gdzie musimy się tłumaczyć za tego typu hipokryzję przed ludźmi, którzy znają teść, zarówno teść, treść oświadczenia naszego rządu, jak również metody działania rządu, które są absolutnie nieadekwatne do tego oświadczenia. Proszę Państwa, artykuł 39 Konstytucji Rzeczpospolitej Polski brzmi, nikt nie może być poddawany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody. My świadomie nie zastosowaliśmy artykułu ani przepisów, które zobowiązują rządy do ochrony zdrowia bezpośrednio obywateli, ponieważ dyskusja naukowa dotycząca ewidentnych przejawów Szkodliwości GMO jest otwarta. W związku z tym, obawiając się, że nastaw... na... sprowokujemy dyskusję, czy to jest groźne, czy to nie jest groźne, mając na uwadze zarzuty konstytucyjne, zrezygnowaliśmy z artykułu, rządu, który obliguje rząd do ochrony zdrowia. Oczywiście to zdrowie jest zagrożone taką praktyką, jak tolerowanie nielegalnych upraw GMO. Natomiast dla naszych potrzeb zaskarżenia do TK wystarczy posłużenie się tym artykułem 39. Wystarczy, że jest to eksperyment i zaraz na to Państwo uzasadnienie dostaniecie oraz, że nie jesteśmy informowani o tym, aby ten zarzut był e, e, odpowiednio zinterpretowany przez Trybunał w postaci, mam nadzieję, e, wyroku, który będzie podążał za naszymi intencjami. Do uzasadnienia tego zarzutu poproszę panią proszę doktorem Rębiałkowską, która przedstawi nam w kilku słowach te właśnie argumenty. Witam serdecznie szanownych państwa. Jestem profesorem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie prowadzę Zakład Żywności Ekologicznej, Zajmujemy się właśnie badaniami jakości żywności ekologicznej i wpływu na zdrowie zwierząt i człowieka. Ponadto jestem przewodniczącą Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Forum Rolnictwa Ekologicznego imienia Mieczysława Górnego, które zostało założone w czerwcu zeszłego roku zarejestrowane w sądzie i działamy bardzo prężnie. Jest to stowarzyszenie, które gromadzi wszystkich no, zainteresowanych oczywiście naszym forum naukowców i praktyków skupionych w obszarze rolnictwa ekologicznego. I chciałabym powiedzieć, że istotnie, Artykuł 39 Konstytucji mówi, że nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody. A niestety fakty, fakty naukowe mówią o tym, że nasze polskie społeczeństwo jest właśnie, ma zamiar, jeżeli ta ustawa, o której Pan Połanecki tutaj mówił, byłaby wprowadzona w życie, to uprawy genetycznie modyfikowanych roślin masowo zostaną wprowadzone na polskie pola do polskich gospodarstw rolnych, w konsekwencji konsumenci polscy będą regularnie i na co dzień zmuszeni niejako do kupowania produktów wykonanych, przygotowanych na bazie roślin genetycznie modyfikowanych i w konsekwencji będą obiektami nieświadomymi, w ogromnym procencie nieświadomymi obiektami eksperymentu naukowego. Dlaczego stawiamy tak poważny zarzut? Otóż dlatego, że do tej pory wykonano już sporo badań dotyczących wpływu żywności, a konkretnie pasz właśnie pochodzących z roślin genetycznie modyfikowanych na zwierzęta doświadczalne. Oczywiście eksperymentów na ludziach, nie wolno takich robić, komisja etyczna tego zabrania. Natomiast przy uzasadnionych przypadkach można robić i robi się doświadczenia na gryzoniach. Przede wszystkim chodzi o myszy i szczury, czasami króliki i inne ssaki. I co pokazują te badania? Można powiedzieć, że część tych badań nie wykazywała żadnych negatywnych wpływów tej paszy na zdrowie zwierzątek, natomiast niestety duża część tych badań i one możemy dla zainteresowanych Państwa pokazać, nawet mam przy sobie książkę, która wyłącznie o tym traktuje, jest to genetyczna ruletka Jeffrey'a Smitha, gdzie zgromadzone są dziesiątki tego typu badań naukowych. I te badania niestety pokazują, że zwierzęta, którym podaje się taką paszę, wykazują różne, najróżniejsze objawy degeneracji. Chciałam wspomnieć tutaj o myszach, o to jest doświadczenie austriackie, sponsorowane czy finansowane przez Rządowy Instytut Badań nad Żywnością w Austrii, i to doświadczenie jest, można uważać, za sztandarowe z tego względu, że było wykonywane z pełnym po prostu oprzyrządowaniem naukowym i przez bardzo wysoko wykwalifikowanych naukowców. Myszy w pierwszych dwóch pokoleniach nie wykazywały żadnych negatywnych objawów, natomiast w trzecim i w następnych generacjach Zawsze bardzo niepokojące objawy, myszy, które zjadały transgeniczną kukurydzę, miały obniżoną reprodukcję, zaburzony metabolizm, obniżone wskaźniki odporności. Dlaczego jest to tak niezwykle ważne mówić o tym? To jest jedno, ja podaję jeden przykład niepodważalnego eksperymentu naukowego. Ten raport był umieszczony na stronie tego instytutu, był dostępny w internecie przez dłuższy czas. Natomiast yy, ostatnio i ciągle ukazują się nowe prace. Ukazały się ostatnio prace francuskie. Yy, jest o nich bardzo głośno w świecie naukowym, również w Ameryce. Wywołały wielkie poruszenie. Są to prace na szczurach pokazujące, że pasze transgeniczne wpływają negatywnie na parametry zdrowia i fizjologii szczurów. To są prace Seraliniego. Natomiast yy, chcę wrócić do tych myszy. Dlaczego dla człowieka to jest przesłanie tak bardzo negatywne? Chciałam przypomnieć sprawę DDT, czyli potocznie zwanego azotoksem w Polsce. W latach 60. był entuzjazm yy, stosowania DDT w rolnictwie. Część z Państwa na pewno to pamięta. Pola wysypane na biało, prawda? pola ziemniaków białe. Pamiętamy. I szczególny ten charakterystyczny zapach azotoksu. Uważano, że to jest panaceum, że stonkę ziemniaczaną zniszczymy i będziemy mieli bardzo dużo tych ziemniaków później. Ale już zaraz zmierzam do końca. Okazało się to były badania Cwajga że począwszy od czwartego pokolenia szczurów do, aż do szóstego, nasilały się bardzo negatywne objawy zdrowia szczurów, po prostu następowała degeneracja zwierząt. Wszystkie narządy po kolei były zaatakowane, rozrodczość, odporność, funkcjonowanie wszystkich narządów. To stało się podstawą do światowego wycofania całkowitego DDT i nie jest ono w tej chwili już zabronione, jest od wielu lat również w Polsce. Inna sprawa, że w środowisku ono krąży. I teraz chciałam dokonać tej analogii. Jeżeli my widzimy, że w trzecim pokoleniu myszy zaczynają się dziać rzeczy tak bardzo niepokojące, powinniśmy przypomnieć sobie przypadek DDT i podobne tego typu przypadki, kiedy ludzie zbyt szybko, zbyt pospiesznie, nieostrożnie wprowadzali środki chemiczne do obrotu, do łańcucha troficznego, a następnie bardzo ciężko i bardzo trudno jest wycofać i spowodować, aby problem zniknął. I tak Najprawdopodobniej mamy do czynienia z, taką, z takim zagrożeniem w przypadku roślin transgenicznych, bo my jesteśmy pierwszym pokoleniem, które jada tą żywność, chcąc, nie chcąc, nawet Polacy kupując oleje sojowe w sklepach praktycznie też zjadają tę żywność, niestety. Natomiast yy, jeżeli wprowadzimy masowo, to jest pierwsza generacja, nasze dzieci, a wnuki czy prawnuki będą odczuwały coraz większe zagrożenie zdrowotne i coraz większe deformacje z powodu GMO. Tak możemy się domyślać, obserwując i analizując dane naukowe, a więc wydaje mi się, że jest uzasadnione to, że uważamy, iż projektowana ustawa, która ma jutro być wysłuchana publicznie w Sejmie RP, jest y, po prostu y, jest zagrażająca temu właśnie artykułowi nr 39 Polskiej Konstytucji. Mogłabym kontynuować, mam nadzieję, że będę jeszcze miała okazję później się wypowiedzieć. To na razie tyle. Dziękuję Pani Profesor. Z natury naszej konferencji krótkie przedstawienie oczywiście wymaga uzasadnienia. W dalszym ciągu na ten temat poprosimy Pana Profesora Tadeusza Żarskiego, który ma dodatkowe argumenty dotyczące wyników badań tutaj na poziomie somatycznym. Panie profesor Dachla. I, zaraz i, zaraz i, powiem to, co mamy. Bardzo proszę. Mhm. Proszę Państwa, zawsze w dyskusji na temat GMO jesteśmy spychani na, spychani na pozycję taką. Udowodnijcie, że to jest szkodliwe. A powinniśmy zaczynać zupełnie od czego innego. Jak GMO działa na bioróżnorodność? Powiedzmy sobie szczerze, tu jest akurat udowodnione. Bowiem kukurydza transgeniczna to nie jest normalna zea zeamais, bo ta normalna kukurydza, którą mamy w uprawach tradycyjnych, nie ma cechy oporności na herbicyd, nie ma cechy, która pozwala jej produkować białko skierowane przeciwko owadom. I ta kukurydza wprowadzona do środowiska dokona w tym środowisku straszliwych zmian. Mianowicie przepyły odmiany tradycyjne, ja nie mówię jeszcze o tym, że dokona, proszę Państwa, spustoszenia nie tylko wśród owadów, przeciwko którym ona jest skierowana, czyli stące kukurydzianej i omacnicy prosowiance, tylko wielu innych owadów, których niestety, proszę Państwa, jest to na to dowód. To, są, to jest przegląd badań dotyczących wpływu na środowisko przy <śmianie> dopuszczaniu do y, y, uprawy, czy też y, dopuszczaniu do, do, do spożycia transgenicznych, transgenicznych roślin na terenie Europy. I żadnych badań które udowadniałyby właśnie w naszych konkretnych warunkach. Przecież, proszę Państwa, zasada step by step, zasada, którą powinniśmy stosować, także w odniesieniu. To nie jest to samo, proszę Państwa, środowisko w Stanach Zjednoczonych. Inne jest na terenie Europy, a inne jest jeszcze w czystej ekologicznie Polsce. I takich badań nikt nie robił i nikt nie, na ten temat, że tak powiem, żadnych dowodów nie ma. A teraz wrócę do tego, na czym się może bardziej znam, ponieważ zawsze zajmowałem się problematyką skażeń środowiska i uważam, proszę Państwa, że transgeniczne uprawy wpuszczone do środowiska, to jest po prostu kolejna ekotoksyna, która znacznie się różni od tego, do czego przybyliśmy. to o czym mówiła Pani Profesor, DDT. Tak, to DDT wprowadziliśmy do środowiska. Ono nam się nawet po 30 latach zaprzestania nie chce dokładnie rozłożyć, ale powiedzmy sobie szczerze, tyle ile wprowadziliśmy, tyle tego w środowisku jest. Stosowaliśmy kiedyś czterotylek ołowiu, spowodowaliśmy piekielne, proszę Państwa, zanieczyszczenie, bo gdyby rzeczywiście ten ołów, który był w tylko ołowiu, równomiernie się rozproszył i trafił do organizmów żywych, to by nas tu na tej sali nie było, bo to było mniej więcej rocznie 8 kilogramów na na kilometr szlaku, szlaku komunikacyjnego. Ale Matka Natura, czy Pan Bóg czuwał nad nami. Ale w przypadku roślin transgenicznych, proszę Państwa, wpuszczamy do środowiska żywy organizm. Ten organizm będzie przepylał odmiany sobie tradycyjne, będzie się w tym środowisku rozprzestrzeniał, nie potrzeba wielkiego dowodu. Mają Państwo barsz sosnowskiego, który kiedyś wprowadziliśmy do środowiska. Chcieliśmy mieć ogromną masę, proszę Państwa, paszy dla zwierząt. I co się stało? Okazało się, że... Na Syberii to on może, może tam i działa, tylko że u nas parzy. I, I przestaliśmy go uprawiać, ale trafił do środowiska i nie sposób go teraz, że tak powiem, wyplenić. Mają Państwo przykład z ostatnich dwóch lat, czy tam trzech. Kiedy zaczęliśmy stosować szczepionki w przeciwkości kliźnie dla lisów i co mamy? Zamiast dwóch lisów na tysiąc hektarów mamy dwadzieścia lisów, które niszczą wszystko, co żyje, co próba, co, co, co po ziemi chodzi. To nie, jest, to nie są organizmy transgeniczne. Ale to jest pośredni dowód na to, co się może stać, jeżeli uwolnimy do środowiska organizm, nad którym tracimy kontrolę. Bo nie oszukujmy się te strefy, bariery i tak dalej. Dla pyłku nie ma, proszę Państwa, granic. A nawet wystarczy, proszę Państwa, że uprawa będzie usytuowana przy jakimś ścieku wodnym i to przepłynie. To, o czym, o czym wiemy badania stosunkowo nieodległe, że na przykład niszczy wszystkie, wszystkie chruścikowate. Ale ja często spotykam się wśród, że tak powiem szczerze, tak, tak brutalnie napalonych biotechnologów. No i co z tego, że te chruściki zginą? A proszę Państwa, to nie jest tak, bo przy okazji zginą jeszcze rybki, które się tymi y, chruścikami żywią. I szereg innych organizmów, które korzystają, a także i te organizmy, na, z których, na które, że tak powiem, mają wpływ chruściki. Przyroda to nie jest, żeby, że będzie tak jak przywykliśmy, że to jest roślinka posadzona w doniczce, na, na którą nic nie wpływa. To jest łańcuch wzajemnych zależności i wyrwanie... Jak... ...całości życia na ziemi. To są dwa różne spojrzenia. Wobec tego nie mogą zastępować opinii biotechnologów, zastępować opinii zawodowych ekologów, zawodowych gleboznawców, zawodowych specjalistów od ekologii roślin. Nie od ochrony roślin, bo do ochrony roślin to zajmują się szkodnikami roślin, ale od ekologii roślin, jako organizmów, prawda, na które wpływa się pozytywnie lub negatywnie. I tu, proszę Państwa, dwa przykłady w projekcie obecnej ustawy, które wyraźnie pokazują stronniczość. Otóż w artykule 23 powiada się, tworzy się komisję do spraw organizmów genetycznie zmodyfikowanych, zwanych dalej komisją. Następny artykuł 24 mówi, że w skład komisji wchodzi 19 członków powołanych i tak dalej. I co się okazuje? Z tych 19 członków jest 8 przedstawicieli różnych ministerstw, nawet przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej. Czyżby do pacyfikacji protestujących? Natomiast proszę Państwa, tylko 7 przedstawicieli nauki o uznanym autorytecie. Ale przyjrzyjmy się, kto to według ustawy jest przedstawicielem tej nauki uzna, uznanej. W dziedzinach ochrony środowiska, to jest bardzo szerokie pojęcie, można znaleźć specjalista ochrony środowiska, który nie ma pojęcia zupełnie o organizmach żywych. W dziedzinie ochrony zdrowia, zgoda, ale dalej. Mikrobiologii, wirusologii, biologii molekularnej, genetyki zwierząt, genetyki roślin i tak dalej. Czego tu brak, proszę Państwa? Ano tych przedstawicieli nauki, którą szeroko nazywa się ekologią, czyli brak jest specjalistów w zakresie ekologii roślin, ekologii zwierząt, synekologii jako ogromnej dziedziny i gleboznawstwa przede wszystkim. I proszę Państwa, to nie jest przypadek, ponieważ w innej części wyjaśnienia, gdzie się omawia ocenę skutków regulacji, jest mowa o konsultacjach społecznych. W zakresie konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zostaje wysłany do zainteresowanych jednostek. I tu wymienia się. I kogo się wymienia? Wymienia się cztery instytuty, z których wszyscy są biologami molekularnymi, tak. biochemii, genetyki, choroby aklimatyzacji roślin, chemii bioorganicznej i Symetrycznie powinny być również Instytut Ochrony Przyrody PAN. Powinien być Instytut Ekologii PAN. Powinien być jakiś Instytut Gleboznawstwa i powinien być Instytut Botaniki PAN. Ale jeszcze dalej idźmy. Jest tutaj Komitet do Spraw Biotechnologii, bardzo aktywny na tym polu. Proszę Państwa, ale naszego Komitetu Ochrony Przyrody nie ma. On nie dostanie do oceny żadnego projektu w tym zakresie ani nie ma Komitetu Ekologii Polskiej Akademii Nauk, ani nie ma Komitetu Botaniki, ale nie, ani nie ma gleboznawstwa. Proszę Państwa, mówię z całą odpowiedzialnością. To nie jest przypadek. Dlaczego? Dlatego, rok, że rok temu wbrew naszym stanowisku Komitetu Ochrony Przyrody tak również e, e, dokonywano nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. Robiło to kilku przedstawicieli lobby gospodarczego, zwanego Przedsiębiorstwem Lasy Państwowe. Z wykluczeniem nawet Państwowej Rady Ochrony Przyrody, organu doradczego. Więc, proszę Państwa, to jest jako, jako, jako wstęp, a teraz... Stanowisko Komitetu Profesorze, Ochrony ja Przyrody. Jednak, bo ja wiem, że każdy z naszych ekspertów mógłby tutaj pięciogodzinny wykład na ten temat ustawić. Ja na tylko Mamy Osiem minut mamy na każde uzasadnienie, potem tak. będziemy wyjaśniać szczegóły. Bardzo proszę, e, proszę przedstawić to stanowisko Króciutko. z tymi wnioskami, które są istotne. Komiet, komitet Ochrony Przyrody to jest 34 prof, profesorów z różnych uczelni akademickich i Instytutu Polskiej Akademii Nauk. Różnych, różnych specjalności biologicznych. Otóż komitet ten zorganizował, już trzykrotnie przedtem występował w tej sprawie, a obecnie zorganizował w grudniu posiedzenie, sesję naukową, której wynikiem będzie książeczka przedstawiająca nasze argumenty dokładnie, a to jest oświadczenie komitetu tylko do, dla wiadomości publicznej. Mianowicie Komitet zwraca uwagę na dające się już stwierdzić realne zagrożenie bioróżnorodności ze strony wprowadzanych do środowiska organizmów modyfikowanych genetycznie. I to w zakresie zaniku mozaikowatości krajobrazu, zaburzenia stanu gleb, zagrożenia dla dzikich roślin spokrewnionych z gatunkami EMGMO i niespokrewnionych. 25% gatunków roślin krzyżuje się różnych gatunków krzyżuje się sporadycznie międzygatunkowo. Więc to, co Pan Profesor powiedział o tym, że gen transgen wszczepiony w rzepak może przejść do dzikich kilkunastu gatunków pokrewnych roślin z grupy kapustowatych, to jest już udowodnione. Jest to fakt. Wobec tego to nie są zamknięte pule genetyczne, jak sądziliśmy 30 lat temu. Gatunki są dziurawymi jak gdyby pulami genetycznymi i geny mogą wydostać się do innych gatunków. Komitet podkreśla zdecydowany odwrót w innych krajach od propagowania genetycznie zmodyfikowanych organizmów. Zwraca uwagę na tymczasem, że w Polsce jest trend odwrotny. Pomimo, że prawo obowiązujące właściwie zakazuje, to w rzeczywistości liczba hektarów obsianych tymi, tymi uprawami się zwiększa. Komitet uczula na nieskuteczność procedur zabezpieczających przed uwalnianiem GMO do środowiska i to nie tylko procedur krajowych, ale i Unii Europejskiej. Następnie Zwraca uwagę na bardzo poważne skutki społeczno-ekonomiczne i gospodarcze, które wymagają, wymagałyby szczegółowych również ocen, analiz, ile jaka część rolników Polski skorzysta na tym, a jaka część zbankrutuje, tak jak w Indiach na przykład. Podkreśla również Komitet brak poważnej odpowiedzialnej debaty publicznej w sprawie genetycznie zmodyfikowanych organizmów. W końcu apeluję o rygorystyczne przestrzeganie dotąd obowiązującego prawa i nie podejmowanie obecnie pośpiesznych działań na, na rzecz jego liberalizacji. Przeciwnie, postuluje pilne wprowadzenie 15-letniego moratorium na oprawy GMO i na uwalnianie do środowiska tych organizmów. Moratorium to ma dać czas na uruchomienie poważnych, rządowych programów badawczych dotyczących skutku oddziaływania GMO na środowisko, na gospodarkę, na zdrowie i skutków społecznych tego przedsięwzięcia. Wystąpienie z inicjatywą o stworzenie podobnych programów do Unii Europejskiej i opracowanie odpowiedniego monitoringu tego zjawiska. Dziękuję. No, dziękuję bardzo, panie profesorze. Właśnie chciałem podkreślić ten końcowy wniosek. Na podstawie tej wiedzy naukowej, która aktualnie jest w posiadaniu e, m, naukowców ze sfery e, pana profesora, a więc ekologów, jest jedno, jednoznaczny wniosek. Moruta, moratorium 15-letnie, badania przez niezależne ośrodki naukowe, a nie oparte na e, manipulowanych rezultatach badań firm, które e, dystrybują nasiona czy materiały e, GMO oraz e, opracowanie prawa, które wprowadzi zakaz e, do chwili, aż nauka nie udowodni na 100% bezpieczeństwa GMO. Czyli odłożenie upraw roślin GMO z naszego punktu widzenia ad kalendas grekas. Nie ma takiej, proszę Państwa, w świetle nauki aktualnie możliwości, aby udowodnić, że GMO są Bezpieczne. Mamy dowody, że całe prawodawstwo Unii Europejskiej, które nie jest respektowane, oparte na międzynarodowych umowach, jest przejawem tego zagrożenia, które legislatorzy unijni przyjęli na samym początku, traktując GMO, że to jest groźne. To materiały groźniejsze niż jakiekolwiek wynalezione dotychczas przez, przez człowieka. One nie degradują się, tak jak profesor powiedział, natomiast poszają się namnażać. Namnażają się w środowisku bez żadnej kontroli. Jaki ma to wpływ na naszą a, m, m, własność? To jest następny filar naszego zarzutu instytucyjnego. Otóż e, artykuł 64 Konstytucji brzmi, każdy ma prawo do własności innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia. Własność i inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej. I tej ochrony, ochrony prawnej żądamy dla rolników konwencjonalnych i ekologicznych, których plony, e, pola, e, budowle i e, cały interes ekonomiczny jest zagrożony na skutek e, skażenia e, uprawami e, GMO. Na ten temat bardziej szczegółowo jeszcze poproszę panią profesorę Białkowską, prosząc również o, o krótką wypowiedź, a ze względu na to, że jesteśmy już poza harmonogramem czasowym, proszę bardzo, pani profesor. Szanowni Państwo, ja chciałam się skoncentrować na kwestii takiej, czy jest możliwa koegzystencja pomiędzy rolnictwem ekologicznym i tradycyjnym w Polsce, a wprowadzaniem upraw transgenicznych. Przede wszystkim chciałam podkreślić, że te dwa sektory rolnictwa tradycyjne, to jest rolnictwo rodzinne, gdzie gospodarstwa nie są wielkie, gdzie jest wysoka bioróżnorodność, gdzie bardzo często wprowadzane są usługi agroturystyczne oferowane przez te gospodarstwa i bardzo wysoki poziom produktów rolnych, które oferują te gospodarstwa. Dają też zatrudnienie i możliwość przeżycia no, milionom ludzi w Polsce. To jest sektor istniejący i bardzo dobrze, że on istnieje. Drugi sektor to jest rolnictwo ekologiczne, które rozwija się w Polsce w tej chwili bardzo dynamicznie, mamy już około 20 tysięcy gospodarstw ekologicznych certyfikowanych w Polsce i w trakcie przestawiania. Dlaczego to jest takie ważne dla kraju, żeby te dwa sektory były wspierane przez strategie rządowe i żeby dalej się rozwijały? Dlaczego to jest tak ważne? Jeżeli chodzi o rolnictwo tradycyjne, to już uzasadniłam krótko. Jeżeli chodzi o rolnictwo ekologiczne, to wszystko to, co tyczy się tradycyjnego, tyczy się też ekologicznego rolnictwa. Plus dodatkowo istnieje bardzo wiele badań europejskich, światowych i polskich, że rolnictwo ekologiczne ma wyjątkowo korzystny wpływ na stan środowiska przyrodniczego, na wszystkie jego elementy, na jakość wody, wód gruntowych i powierzchniowych, na jakość gleby, na bioróżnorodność, na krajobraz rolniczy, jak również na stan powietrza, a także na jakość płodów rolnych. Tu chciałam zaznaczyć, że z badań wielu ośrodków, w tym naszego zakładu właśnie żywności ekologicznej wynika niezbicie, że żywność z produkcji ekologicznej ma w sobie wartość dodaną dla konsumenta, ma w sobie walory, których nie oferuje niestety w tej chwili żywność, którą nazywamy konwencjonalna, a więc ta żywność, która dominuje w sklepach, w supermarketach, hipermarketach. Chodzi o stosowanie chemizacji w sektorze rolnym, produkcji rolnej, przetwórstwie, w chowie zwierząt. Wszyscy wiemy, orientujemy się mniej więcej chyba w całe społeczeństwo, że jest to groźne. Tym niemniej całe to społeczeństwo, właściwie no, większość jego można powiedzieć kupuje to co mamy na półkach, a jest to coraz bardziej przeszycone różnego rodzaju środkami chemicznymi. W tym kontekście żywność ekologiczna jawi się jako rzeczywiście posiadająca wyższą wartość odżywczą, o czym mogłabym mówić tu godzinami, ale nie ma na to dzisiaj czasu. Ale w razie zainteresowania udostępnię odpowiednie materiały to już jest udowodnione przez naukę. Również są pierwsze dowody, że żywność ekologiczna ma pozytywny wpływ na zdrowie człowieka, ogranicza ilość alergii u malutkich dzieci, to jest udowodnione, jak również e, wpływa na lepsze funkcjonowanie układu odpornościowego u zwierząt, udowodniono to na krowach, na kurczętach i na szczurach. E, także w razie czego służę materiałami. I w tym kontekście gdy rolnictwo ekologiczne ma tak wielką szansę rozwoju w Polsce i tak duże znaczenie może mieć dla gospodarki naszego kraju, w kontekście faktu, że europejski konsument nie poszukuje już w tej chwili żywności przesyconej chemią i nie jest zainteresowany produkcją wielkoobszarową, lecz poszukuje właśnie tych walorów, o których przed chwilą wspomniałam, żywności wysokiej jakości, którą my Polacy możemy produkować i oferować całej Europie, małych gospodarstw o wysokiej, pięknym krajobrazie, gdzie można odpoczywać i spędzać przyjemnie czas przy okazji zjadając smakowite produkty zdrowe dla organizmu, w tym całym kontekście rząd wydaje się nie dostrzegać tego faktu, że dla naszej polskiej gospodarki te dwa sektory są tak ogromnie ważne i powinny właśnie być wspierane. Tymczasem prowadzenie tejże ustawy, o której dzisiaj rozmawiamy, tej nieszczęsnej ustawy, bo tak pozwolę sobie ją nazwać, otworzy wrota do produkcji GMO na polskich polach. A czy jest koegzystencja? Nie ma, proszę Państwa, koegzystencji pomiędzy rolnictwem tradycyjnym i ekologicznym, a transgenicznym. Dlaczego? Mówione tutaj było, padło wiele słów na ten temat ze strony specjalistów, profesora Żarskiego, profesora Tomia Łojcia. Jest to już udowodnione. Przenikanie pyłków, ziaren, Transgenicznych na sąsiednie pola jest udowodnione. Nie ma barier. Środowisko nie zna pojęcia bariery. Nie ma takiej opcji. Nie ma koegzystencji. Oczywiście ci, którzy strasznie chcą wprowadzić GMO mówią, no wprowadźmy bufory 10 metrów. Proszę Państwa, jeżeli kukurydza, udowodnione są badania, które znam akurat z wykładu profesora Żarskiego, że kilkadziesiąt metrów od granicy pola, transgenicznego jeszcze znajdujemy, prawda, zanieczyszczenie tymi ziarnami na sąsiednim polu. O jakich my mówimy możliwościach tutaj buforowych? Trzeba by pobudować ściany pomiędzy gospodarstwami, mury. No nie jest to realne, nie jest to realne z żadnego punktu Czyli już mamy i jaka jest realna sytuacja? W momencie, gdy GMO zaczniemy produkować na naszych polach, my mamy raczej małe gospodarstwa w Polsce, więc to jeszcze Pogłębia problem. Bardzo szybko nastąpi zanieczyszczenie sąsiednich gospodarstw, a rolnik ekologiczny najdalej po dwóch latach będzie musiał splajtować. Prawdopodobnie już po roku, a najdalej po dwóch latach. Dlaczego? Bo jemu wolno według ustawy o rolnictwie ekologicznym ziarno ekologiczne może zawierać najwyżej 0,9% zanieczyszczenia transgenicznymi. Dodat zanieczyszczeniami prawda, ziarnem transgenicznym. Nie jest to realne, abyśmy utrzymali poniżej 1% to zanieczyszczenie, o czym świadczą przykłady z Kanady, z USA, z tych krajów, gdzie najwięcej GMO się uprawia żywności transgenicznej. Tam to skażenie 80% już wynosi wszędzie we wszystkich gospodarstwach. Więc o czym my mówimy? Jaki 1%? My tego nie utrzymamy. Rolnik ekologiczny po prostu splajtuje, nie będzie miał szansy dalszej produkcji. I proszę Państwa, już notujemy negatywne zjawisko w Polsce. Pierwsze, o czym chciałam poinformować z żalem, produ produkcja pasz ekologicznych w Polsce ładnie się rozwijała. Niestety już w tej chwili największy producent przestaje, zamknął działalność, nie będzie produkował pasz ekologicznych. To oznacza, że kury i inne zwierzęta, które miały tą, tą paszę otrzymać, nie otrzymają jej. To już się zaczęło. To już się u nas zaczęło, te negatywne zjawiska. Także jest ostatni dzwonek, szanowni państwo, aby zastopować po prostu tę ustawę i teraz jeszcze, ponieważ niektórzy profesorowie tu się ja też chciałam powiedzieć, jak, co ja proponuję, przy czym chciałam powiedzieć, że moje stanowisko jest stanowiskiem Stowarzyszenia Forum Rolnictwa Ekologicznego, o którym przed chwilą przedtem wspominałam, więc jest to nasze stanowisko tę uchwałę na ten temat podjęliśmy kilka dni temu. Prosimy o to, aby wstrzymać tą projektowaną ustawę w, tym, w tej formie, w jakiej ona w tej chwili jest, należy ją wstrzymać. Nie, po prostu nie powinna ujrzeć światła dziennego i wejść w życie. Prosimy, aby ustanowić moratorium na 15 lat na zakaz uprawy roślin transgenicznych w Polsce, jak również zakaz stosowania tychże roślin w paszach dla zwierząt. To jest ogromnie ważne. I w tym czasie te 15 lat wykorzystać, bo końcu, no tu kilka osób z nas siedzących to naukowcy, a obowiązek naukowca to obiektywizm. Te 15 lat musimy wykorzystać na dokładne i obiektywne badania nad wpływem roślin transgenicznych na zdrowie zwierząt doświadczalnych, hodowlanych, a także człowieka. To jest wystarczający okres, abyśmy takie badania przeprowadzili, o ile znajdą się na to środki. Te badania są kosztowne, ale... Być może warto te środki, moim zdaniem, warto włożyć, żebyśmy wreszcie dowiedzieli się prawdy, jak to wygląda to tyle na razie, mogłabym dłużej, ale to może później. Dziękuję. Dziękuję Pani Profesor. Myślę, że w świetle tej argumentacji podstawy do zarzutu, który staramy się, będziemy wysuwali, są, są naprawdę, naprawdę poważne. Chciałem tylko powiedzieć, że rolnicy, którzy chcą udowodnić, że mają czyste plony, nieskażone GMO, muszą ponosić dodatkowe nakłady na badanie, na certyfikację, na udowadnianie, że, że ich produkty nie są skażone. Te wszystkie ustawodawcy abstrahują od tych kosztów, zupełnie traktując w tym kontekście o wiele bardziej uprzywilejowanie tych, którzy zamierzają sobie uprawiać GMO w sąsiedztwie tych upraw. Także ten zarzut jest bardzo, bardzo istotny. Proszę Państwa, jesteśmy trochę już spóźnieni, dlatego chciałbym jednak prosić o uwagę. Istotną rzeczą jest, że zarzut, który chcemy wysunąć w stosunku do tego projektu ma daleko, znaczy sięga dalej niż tylko ustawodawstwo polskie. Otóż yy, autorzy projektu łamią yy, zasadę ostrożności która jest również przywołana w tej dyrektywie, która jakoby była być wazą do, trzonem do opracowania tego aktu prawnego. Zasada ostrożności, która jest zdefiniowana w, dokładnie, twierdzi, że jeśli jakiekolwiek działanie może zagrozić środowisku lub ludzkiemu zdrowiu, to środki zaradcze należy podejmować, nie czekając na naukowe ustalenie wszystkich żalezności pomiędzy przyczynami i skutkami. I ciężar dowodu powinien spoczywać na tych, którzy wyjmują potencjalne, szkodliwe działanie. To jest bardzo istotny argument świadczący o tym, że nasi praktycy w prawa, a szczególnie ci, którzy tą ustawę redagują, abstrahują zupełnie od tego. A ta zasada obowiązuje w Polsce. I możemy mieć bardzo istotne konsekwencje międzynarodowe jako kraj za brak przestrzegania tego. W tej sprawie Prosiłbym do panią doktor habiletową Katarzynę Lisowską, która jest biologiem molekularnym, i która przedstawi państwu jedną z zasadniczych wad GMO, która narusza rozpostrzegnianych do środowiska, które praktycznie dyskwalifikują je w świetle tej zasady. Mianowicie, te materiały transgeniczne nie są stabilne. Oznacza to, że mutują w środowisku w sposób niekontrolowany. W związku z tym te, które zostały dopuszczone nawet ustawowo przez rządy Stanów Zjednoczonych czy Komisję Europejską, to nie są te same, które znajdują się w środowisku, z którymi mamy do czynienia. A zatem te, które są w środowisku, są nielegalne w świetle tej zasady. I jeżeli prawo nie stanowi bariery na to, żeby one nie były nielegalne, to znaczy, że to jest bardzo wadliwe. Pani doktor, proszę o uzasadnienie tej tezy. Witam Państwa, nazywam się Katarzyna Lisowska i jestem z wykształcenia biologiem. Doktorat obroniłam w Instytucie Biochemii i Biofizyki tutaj w Warszawie, a habilitację uzyskałam w Centrum Onkologii. I pracuję zawodowo w jednostce, która w rozumieniu ustawy o GMO jest Zakładem Inżynierii Genetycznej. Mam zawodowo do czynienia z zamkniętym użyciem GMO. Ja sama produkuję genetycznie modyfikowane organizmy i wykorzystuję je w swoich badaniach. I przyjechałam do Warszawy, żeby jutro zabrać głos w Sejmie i przekonywać posłów, żeby odrzucili projekt ustawy o genetycznie modyfikowanych organizmach. A to jest, proszę Państwa, projekt ustawy. Tak to wygląda. Opiniowałam tę ustawę i przepisy wykonawcze. Opiniowałam tę ustawę na zlecenie Kancelarii Sejmu. Czytałam to bardzo dokładnie, przez wiele dni. I z tą odpowiedzialnością twierdzę, że ta ustawa jest zła dla Polski. Dlatego będę apelowała, żeby ją odrzucić. A Mogę prosić, no tak, następny slajd. Więc jest tutaj jakaś kardynalna sprzeczność. Polski rząd deklaruje, że chce, żeby Polska była krajem wolnym od GMO. Takie jest ramowe stanowisko rządu. A z drugiej strony w jakiś taki schizofreniczny sposób pro proponuje ustawę, w której zgadza się na komercyjne uprawy genetycznie modyfikowanych roślin. Pytanie dlaczego? No, rząd mówi, że musimy dostosować nasze prawodawstwo do unijnych przepisów. Tylko, że kilka krajów Unii Europejskiej, jak Państwo wiedzą, Niemcy, Niemcy Austria, Francja, sześć krajów, wprowadziło zakaz genetycznie modyfikowanych upraw, powołując się na zapisy właśnie unijnej dyrektywy 2007, 2001 przez 18. Proszę następne. A... Pytanie jest, dlaczego tamte kraje mogły to zrobić, a Polska tego nie zrobiła. No, ja twierdzę, że rzecz polega na tym, że tamte kraje poważnie traktują zasady przezorności. W Polsce tej przezorności zabrakło. Tak jak już tutaj było wspomniane, zasada przezorności stanowi, że jeżeli jest jakieś podejrzenie zagrożenia, to należy dmuchać na zimne i podjąć środki zaradcze, zanim będziemy mieli pełne dowody na to, że to jest szkodliwe. Proszę Państwa, przygotowując opinię dla Kancelarii Sejmu na temat tej ustawy, przeczytałam kilkadziesiąt publikacji naukowych dotyczących potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i dla środowiska ze strony genetycznie modyfikowanych upraw i żywności. I również z całą odpowiedzialnością twierdzę, że dzisiaj nie można w żaden sposób powiedzieć, że nauka udowodniła, że to jest bezpieczne. Jest w ogóle wręcz przeciwnie, jest bardzo dużo rozbieżności. Owszem, są publikacje, których autorzy dowodzą, że wszystko jest w porządku, że jest bezpiecznie. Tylko duża część tych publikacji pochodzi z laboratoriów tych firm, które produkują odmiany transgeniczne i które zarabiają na sprzedaży ziarna modyfikowanego genetycznie. Więc tu się rodzi pytanie o bezstronność, konflikt interesów. I są też badania niezależnych naukowców, które pokazują, że jest szkodliwy wpływ na zdrowie zwierząt doświadczalnych i na środowisko. A więc tak jak mówię, nie można w tej chwili powiedzieć, że, że jest to bezpieczne. I co chcę jeszcze powiedzieć. Gdyby taka sytuacja była w dowolnej, innej dziedzinie nauki, to wiecie Państwo, co naukowcy by powiedzieli? No, po, pozastanawialiby się głęboko i powiedzieliby tak, to jest złożony problem, musimy prowadzić dalsze badania. A tymczasem co robi biotechnologia? Biotechnologia mówi, że wszystko jest w porządku. Neguje po prostu dowody i jesteśmy poddani temu eksperymentowi. Tymczasem rząd Austrii, tak jak już tutaj było wspomniane, nie zaufał tym wynikom prac badawczych prowadzonych przez koncerny biotechnologiczne, zlecił wykonanie niezależnych badań przez swoich ekspertów. No i te badania wykazały wpływ na obniżenie płodności u zwierząt doświadczalnych, o czym mówiła Pani Profesor. I kierując się zasadą przezorności rząd austriacki wprowadził zakaz upraw transgenicznych, zakaz uprawy kukurydzy MON 810. Podobnie postąpił rząd Niemiec. Niemcy też w oparciu o wyniki badań, które wskazują na szkodliwy wpływ na środowisko, też zakazali uprawy kukurydzy MON 810. I teraz, żeby nie być gołosłownym, właśnie pokazuję tutaj państwu jeden tylko przykład publikacji, której tytuł brzmi, jak tam klikniemy następny raz. To jest, znaczy, aha, Tytuł tej pracy jest Badania nad toksycznością modyfikowanych genetycznie roślin. Przegląd literatury. I to jest przegląd kilkudziesięciu publikacji naukowych opisujących kilkadziesiąt różnych doświadczeń. I konkluzja jest taka, jak Państwo widzą na koniec. Autorzy konkludują, czy po pierwsze, że takich badań toksykologicznych jest bardzo mało, a po drugie podsumowanie może być takie, gdzie w zasadzie jest naukowy dowód na to, że żywność modyfikowana genetycznie jest tak bezpieczna, jak tego dowodzą koncerny biotechnologiczne. Myślę, że to mówi wszystko. A... Tylko pytanie jest takie, dlaczego biotechnologia i uprawy genetycznie modyfikowane mają taką dobrą prasę, są tak reklamowane czemu jesteśmy karmieni takimi sloganami że genetycznie modyfikowana żywność uratuje świat od klęski głodu i w ogóle będzie przyczyną no, nieustającej szczęśliwości i dlaczego tak mało się mówi o tych zagrożeniach praktycznie o tym nie słychać i tu chcę zwrócić uwagę na taką rzecz, że firma Monsanto, która ma 90% rynku transgenicznych upraw na świecie, w samym 2008 roku wydała na lobbying niecałe 9 milionów dolarów, prawie 9 milionów dolarów. A oprócz tego jeszcze hojnie wspierała polityków amerykańskich wszystkich opcji. I dlatego jak ja słyszę właśnie takie slogany powtarzane, że nie należy bać się GMO, powtarzane przez różne ustosunkowane osoby, to mi się zapala taka czerwona lampka w głowie. Wbrew zapewnieniom biotechnologii, chcę jeszcze jedną rzecz podkreślić. Wbrew zapewnieniom biotechnologii inżynieria genetyczna ma niewiele wspólnego z inżynierią w tradycyjnym rozumieniu. Po prostu ta metodologia nie dysponuje precyzyjnymi metodami. Transgeneza, wprowadzenie obcego genu do komórki roślinnej powoduje w tej komórce dramatyczne zaburzenia. Powstaje mnóstwo mutacji. I teraz Efektem tych mutacji może być produkcja różnych nowych metabolitów, nowych białek, nieznanych klas RNA i tego wszystkiego się nie bada. Właśnie dlatego się nie bada, tak jak już tu mówił Pan Profesor, że wprowadzono zasadę zasadniczej równoważności, taki wytrych prawny, który pozwoli stwierdzić, że roślina transgeniczna i roślina wyjściowa są prawie takie same. I dzięki temu ani amerykańska agencja do spraw żywności i leków, ani europejskie yy, agencje nie prowadzą szczegółowych badań tych efektów ubocznych transgenezy. I dlatego przestrzegam przed myśleniem, że jeżeli coś jest dopuszczone do użytku przez te wszystkie agencje europejskie i amerykańskie, to znaczy, że to jest bezpieczne. Bo to wcale nie znaczy, że to jest bezpieczne, bo tych badań po prostu nie ma. Doktor, <śmiech> Już kończę, tak. Więc y, na sam koniec, jeszcze tylko konkluzja takie, y, zastanawiałam się długo, czemu ta ustawa jest taka gruba. I doszłam do wniosku, że być może to jest tak, bo to jest taka próba zaklinania rzeczywistości. To jest próba y, oszukania natury przepisami biurokratycznymi. Tylko, tak jak dobrze wiemy, nie można być tylko trochę w ciąży. Albo się jest, albo nie. I tak samo, i tak samo uważam, że nie można być krajem trochę wolnym do, od GMO. A do tego zmierza ta schizofreniczna ustawa. Tego mam nadzieję, że parlamentarzyści to dostrzegą i że zdecydują mądrze. Dziękuję Państwu. Dziękujemy, Pani doktor. No, te wnioski są rzeczywiście daleko idące, podążają całkowicie za naszą, za naszą filozofią, aczkolwiek jak Państwo wiecie, w działaniu Koalicji Polska Polska GMO próbujemy nie podążać za naukową demagogią, którą reprezentują e, propagatorzy. Próbujemy sięgać do rzeczywiście istotnych argumentów naukowych i mam nadzieję, że te prelekcje e, to całkowicie uzasadniły. Proszę Państwa, teraz jak wygląda praktyka stosowania i jakie są szanse na to, żeby, żebyśmy mogli e, tą ustawę zablokować bez interwencji w wyższych inter, instancjach, takich jak Trybunał Konstytucyjny. W tej sprawie wypowie się e, Pan Poseł Janusz Wojciechowski, który z, pre, zaprezentuje Ostatnie, wyniki ostatnich interwencji na forum Parlamentu Europejskiego. Bardzo istotne w naszej, w naszej w naszym działaniu przeciwko tej ustawie. Proszę bardzo, panie pośle. Dziękuję, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, taka tylko króciutka refleksja. Jak się patrzy na tę cegłę, to powinno być zabronione pod groźbą kary wnoszenie tego typu ustaw do Sejmu. Mi się przypomina z moich doświadczeń, kiedy byłem jeszcze wicemarszałkiem Sejmu, to zrobiłem kiedyś takie takie no, małe przedstawienie pod tytułem ważenie prawa. Dziennik ustaw z 90, z 90 roku ważył 4 kg, z 96 ważył 11 kg, a z 2002 ważył już prawie 40 kg, czy nawet ponad 40. Nie wiem ile teraz waży, no ale jeżeli takie ustawy, to już chyba już grubo ponad kwintal chyba prawo waży polskie. Ale teraz serio, bardzo króciutko Państwu powiem, bo. W Parlamencie Europejskim działam na rzecz tego, żeby no, w miarę możliwości Europa była wolna od GMO albo przynajmniej, żeby kraje członkowskie miały możliwość decydować o tym we własnym zakresie. I takim ważnym wydarzeniem w ostatnim czasie było to, że wraz z grupą kolegów posłów skierowałem do Komisji Europejskiej pytanie króciutkie w trzech kwestiach. Jaka jest obecnie powierzchnia upraw GMO w Unii Europejskiej? Pierwsze pytanie. Drugie. Które państwa wprowadziły zakaz? Chciałem mieć to czarno na białym. I trzecie pytanie. Jakie działania zostały podjęte wobec tych państw, które taki zakaz wprowadziły? No i dowiedzieliśmy się z oficjalnej odpowiedzi pana komisarza Stavrosa Dimasa, odpowiedzialnego za środowisko, że w 2008 roku było w Europie 98 tysięcy hektarów upraw GMO według oficjalnych statystyk. Najwięcej w Hiszpanii, większość prawie 80 tysięcy hektarów, a po kilka tysięcy hektarów w Czechach, 8400 w Niemczech, 3400 w Portugalii, 4900, 700 w Rumunii i 1900 hektarów w Słowenii. Według tej odpowiedzi w Polsce GMO nie ma. Komisja Europejska nic nie wie o istnieniu jakichkolwiek upraw GMO w Polsce. Do, domyślam się, nie, to znaczy tu przyczyna jest po stronie władz polskich, bo to nie jest kontrolowane. To z kolei wiem z innej, z kontroli nik która była również w 2008 roku na mój wniosek przeprowadzona. Ona pokazała, że nie ma absolutnie żadnej kontroli nad, nad uprawami GMO. Absolutnie żadnej obowiązki ze starej ustawy, z 7 razy mniejszej niż ta, nie są przestrzegane. Dużo ustawa z 2001 roku po prostu nie jest zupełnie realizowana przez rząd. Nie ma praktycznie żadnej kontroli nad jej realizacją. To zostało udowodnione przez NIK rok temu. I teraz, proszę Państwa, druga rzecz bardzo ważna. Sześć krajów według odpowiedzi Komisji wprowadziło ten zakaz. Austria, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry i Luksemburg. I wobec żadnego z tych państw nie zostały wyciągnięte konsekwencje. Komisja oczywiście podejmuje pewne działania, procedury są w toku, ale dwa kraje, Austria i Węgry, już się obroniły przed tymi konsekwencjami. Rada Europejska, Rada, w której też jest, polski rząd jest reprezentowany, uznały ich stanowisko, one obroniły ten swój zakaz i Polska głosowała w Radzie za tym, żeby te kraje mogły, być, mogły zakazać uprawy kukurydzy MON 810, Austria jeszcze innej kukurydzy również zakazała. No i jest rzeczywiście tak, jak Pani Profesor Lisowska zasadnie pytała. Jeżeli zakaz jest... Jeżeli Polska popiera zakaz w Austrii, na Węgrzech, w Niemczech, we Francji, to dlaczego nie wprowadza tego zakazu w Polsce? Jeżeli inne kraje pokazują, powołują się na to, że jedno z białek, które wchodzi w skład kukurydzy MON-810 jest szkodliwe, toksyczne, na, tak jak napisano tam na wybrane elementy, na wybrane organizmy i elementy środowiska, to jeżeli o, to one, ona jest toksyczna, w Niemczech, to nie jest toksyczna w Polsce, ja wypowiadam się jako prawnik, ale nie, nie widzę tutaj powodu, żeby się nie powołać na wyniki tamtych badań. Yy, I krótko mówiąc, dzisiaj mamy do czynienia prawnie z taką sytuacją. Chcieć to móc, jeżeli rząd mówi, że chce Polski wolnej od GMO, a mówi to, Stanowisko ramowe wspomniane tutaj, ale w wielu odpowiedziach na interpelacje posłów, siedzi tutaj poseł Wojciech Zarzycki, też interpelował w tej sprawie. Za każdym razem, tak, no chcielibyśmy być wolni od GMO, no ale ta Unia Europejska nas tutaj zmusza do tego, żebyśmy to GMO wpuścili będziemy, i będziemy płacili kary. Na, w odpowiedzi na pytanie z kolei grupy senatorów, rząd, nawet minister rolnictwa, poobliczał, jakie to kary powinniśmy zapłacić. Gorliwie poobliczał, jakie to kary Polska musiałaby zapłacić. Już żeby się ta, już żeby się. Unijni urzędnicy nie musieli trudzić, to polski rząd wyliczył, ile to będziemy płacić kar. W rzeczywistości nikt tych kar nie płaci, i dzisiaj jest sytuacja taka, że to jest tylko i wyłącznie wola polityczna rządu, żeby wykonać własne stanowisko. Prawnie do załatwienia jest, prawnie to wygląda tak: nie potrzeba żadnej nowej ustawy o GMO w tej chwili, trzeba realizować starą ustawę. Natomiast w starej ustawie brakuje rzeczywiście jednego przepisu, który powinien być wprowadzony to, co mają inne kraje bezpośrednio tak przepis uprawniający do wprowadzenia zakazu uprawniający rząd może ministra rolnictwa może ministra środowiska to już jest kwestia ściśle techniczna. Taka mała nowelizacja jest tylko i wyłącznie potrzebna, a następnie po tej nowelizacji niezwłocznie powinna być zabroniona w Polsce kukurydza MON 810, bo ona jest dopuszczona tylko w Polsce na podstawie decyzji yy, Komisji Europejskiej. A następnie trzeba oczywiście bronić tego zakazu, bo, bo pewnie będzie o to cała procedura nałożenia kar przez Komisję i tak jak inne kraje obroniły się w Radzie, tak Polska na tej samej zasadzie, przy dokładnie tym samym stanie faktycznym, też może się w Radzie obronić. Czyli jeżeli rząd e, chce e, minimum wiarygodności zachować, no to, to powinien wypełnić swoją deklarację. Powinien zachować zgodność czynów ze słowami. Nie forsować nową ustawę, której, której nie wiadomo co się, to, to, jest, to trzeba naprawdę jakiej, jakiej wiedzy, żeby w tej mętnej wodzie... Z jakiej uwagi, żeby to dokładnie przestudiować. Nie taką ustawę, tylko wykonywać starą ustawę, z... stworzyć prawną możliwość zakazu na gruncie prawa polskiego i niezwłocznie taki zakaz prowadzić, to jest do załatwienia w ciągu miesiąca. W ciągu miesiąca to jest możliwe do zrobienia przy normalnej procedurze legislacyjnej. Także dzisiaj chcę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że prowadzenie zakazu GMO jest już tylko wyłącznie kwestią politycznej woli mm -hmm. obecnego rządu i obecnej większości parlamentarnej. Proszę państwa, no cieszę się, że jestem w takim tak znakomitym gronie front yy... Ten, który mówi o ostroż... potrzebie ostrożności wobec GMO powiększa się, on nie tylko w Polsce się powiększa, ale w Europie. Jestem uczestnikiem właściwie wszystkiego, co się dzieje w Parlamencie Europejskim w tym zakresie. Było wiele konferencji na ten temat. Ja sam organizowałem i patronowałem takim konferencją w Brukseli. I, i te ostrzeżenia są naprawdę bardzo poważne. W Polsce fałszywie się przedstawia ten problem. Przeciwników GMO przedstawia się jako ludzi zacofanych, ciemnogród przeciwko postępowi, przeciwko nowoczesności, które się rzekomo wiąże z GMO. W rzeczywistości jest zupełnie inaczej już. Inaczej się to postrzega na świecie, co państwo profesorowie znakomicie tutaj przedstawili. Wola polityczna, nic więcej. Wola polityczna, wypełnić własne obietnice, wypełnić własne słowa i własną deklarację zapisaną w stanowisku ramowym rządu z 2008 roku. Dziękuję bardzo. No, dziękuję panu, panie pośle, za tę wypowiedź. Ja ilustrując jeszcze dodatkowo argumentację, którą przedstawił pan, pan poseł, to jest właśnie strona 190 Przepraszam, 18 z druku sejmowego i z tekstem ustawy. Proszę Państwa, artykuł 2.1. Minister właściwy do spraw środowiska opracuje, opracowuje projekt w pierwszym punkcie Krajowej Strategii Bezpieczeństwa Biologicznego. Otóż wymóg opracowania Krajowej Strategii Bezpieczeństwa Biologicznego w, w sensie użycia GMO zaistniał w 2001 roku. W momencie, kiedy ustawa została w, pierwsza ustawa o GMO została, weszła w życie, do tej pory nie ustawiono tej strategii bezpieczeństwa. Strategia bezpieczeństwa jest niezbędnym elementem prowadzenia jakichkolwiek operacji na GMO we wszystkich krajach europejskich. To, że nie ma tej strategii, świadczy właśnie o, ten zapis świadczy o tym, że minister dopiero ma zamiar opracować. Także widać, w jakim stanie prawnym jesteśmy, a więc wszelkie zapewnienia. My nie, tutaj nie dyskutujemy na temat szczegółowych zapisów, one są absurdalne. Ustaw regulujących obowiązki, rejestracji i tak dalej, to wszystko jest niewykonalne w prawie administracyjnym i w, w, w, w sytuacji, w jakiej nasza administracja się znajduje. Całość wygląda absurdalnie, biorąc pod uwagę jeszcze jeden aspekt, mianowicie społeczny. Dlaczego my, społeczeństwo, mamy płacić za konstrukcję, bardzo rozbudowanych systemów kontroli, monitoringu, gdzie nie tylko badania w laboratoriach referencyjnych, ale również obróbka tych badań, sprawozdawczość, kontrole, kary i tak dalej mają być prowadzone. Otóż my nie mamy jako społeczeństwo żadnego w tym interesu. Ta cała ustawa jest po to, żeby zapewnić środowisko administracyjno-prawne dla robienia interesu wyłącznie jednej korporacji o podejrzanej konduitzie. To jest tylko jeden przyczyn, jedna przyczyna. W związku z tym karkołomnie wyglądają te usiłki, wysiłki rządu, który próbuje nas na to nabrać. Mam nadzieję, że po tym, co tutaj Państwo usłyszeliście, nabrać się nie damy jako społeczeństwo. Na zakończenie chciałem jeszcze podać kilka takich przykładów właśnie z realizacji tego, tej deklaracji o deklaracji polskiego rządu o Polsce wolnej od GMO. To jest uzasadnienie dla tej hipokryzji, która była naszym tytułem. Proszę państwa, Polska dąży do tego, że była krajem wolnym od GMO i w związku z tym rząd polski wydał uzasadnione stanowisko, ale to stanowisko zostało zmienione 18 listopada. W ten sposób, że usunięto m.in. część uzasadnień z tamtego oryginalnego stanowiska, to było stanowisko ze, ze stycznia, z 3 kwietnia 2006 roku. Wykreślono wszystkie merytoryczne uzasadnienia dotyczące niezasadności prowadzenia w Polsce na terenie Polski upraw nie tylko kukurydzy, ale ziemniaka, buraka cukrowego, rzepaku itd. To zostało, kilkanaście stron uzasadnienia naukowego zostało w, w, w zeszłym roku usunięte Usunięte. Następnie usunięto końcową część, mianowicie deklarację, że rząd RP użyje wszelkich dostępnych środków, aby zmienić prawo Unii Europejskiej w tym zakresie. Również dalej w końcowej części stanowiska usunięto niezwykle istotne deklaracje o treści rząd polski będzie starał się pozyskać przychylność innych państw członkowskich Unii Europejskiej w celu zmiany prawa Unii Europejskiej w tym zakresie. A więc w stosunku do oryginalnego stanowiska jest to wyjątkowe uzasadnienie bierności rządu oraz zmiany polityki w tym względzie. Więc nasze naciski to nie jest przypadek, proszę Państwa. Trudno nam wierzyć, że tylko z powodów czysto racjonalnych tego typu zmiany się wprowadza. Oczywiście to unika opinii publicznej, a zmiana stanowiska ramowego została przeprowadzona pod nieobecność premiera Tuska na jednym posiedzeniu sądu i została zakopana głęboko w sprawozdawczości. Proszę Państwa, co, co, co więcej powiedzieć. Musimy to podsumować. Projekt ustawy, podobnie jak prawodawstwo Unii Europejskiej GMO, dotyczące GMO jest sprzeczny z konstytucją, z nadrzędnymi źródłami prawa międzynarodowego, z zasadą przezorności protokołem kartageńskim, z traktatem ustanawiającym Unię Europejską, a szczególnie z zapisami dotyczącymi obowiązku ochrony środowiska na terenie Unii strategią w końcu przyjętą w stanowisku rządu RP, w której oryginalnej wersji z 3 kwietnia 2006 roku zostało, zostało złamane. W związku z tym apelujemy oczywiście do rządu o odrzucenie tego projektu ustawy w całości oraz pilne podjęcie inicjatyw na szczeblu europejskim dla zmiany przepisów prawa poprzez jego dostosowanie do wymogów właśnie tych regulacji międzynarodowych i spełnienie postulatów większości społeczeństwa, które jest przeciwne stosowaniu GMO-u prawa. Natomiast w przypadku braku reakcji właściwej mamy pełne podstawy prawne, aby zaskarżyć ten projekt do Trybunału i do wyższych oczywiście instancji europejskich, jeżeli zajdzie taka konieczność. Dziękuję Państwu za uwagę. Proszę teraz o pytania, ewentualne jakieś wątpliwości. Jesteśmy dosyć, dosyć długo już obradujemy. Rozumiem i dziękuję bardzo za, za czas. Ale gdyby były jakieś bardzo istotne wątki, które być może Państwu będziemy mogli wyjaśnić, to bardzo proszę. A przedtem jeszcze oczywiście, zapomniałem, mamy głos rolników, który Państwo również pozyskiwaliście do swoich nagrań. Bardzo proszę o przekazanie, o wygłoszenie kilku, kilku słów na ten temat. Jak rolnicy polscy działają przeciw GMO? Dzień dobry Państwu, Urszula Wyrwicka, rolnik ekologiczny od 13 lat. Prowadzimy z mężem gospodarstwo takie typowe na Mazowszu, niespełna 14 hektarów. Słyszeliśmy już o tym, jakie to jest zagrożenie dla właśnie rolników ekologicznych GMO. Ja powiem Państwu, że minie, nie wiem, kilka, najwyżej kilkanaście lat nie będzie gospodarstwa ekologicznego w Polsce. My rolnicy nie udźwigniemy takiego ciężaru, tych dodatkowych kontroli, dodatkowych badań, które byśmy musieli na własny koszt przeprowadzać. Wykrycie zbyt dużego zanieczyszczenia, czyli powyżej 1%, spowoduje to, że tracimy certyfikat, że nie mamy już prawa do posługiwania się właśnie określeniem, że jest to produkt rolnictwa ekologicznego i no, jednocześnie chyba tylko wtedy musimy zacząć siać GMO, bo innego wyjścia nie mamy. Jeszcze chciałam Państwu powiedzieć taką rzecz, że chcielibyśmy zaapelować do naszych posłów, ja bym chciała to zrobić powołując się na słowa prawda, takiej znanej fraszki, żeby Polak wreszcie był mądry przed szkodą, a nie po szkodzie. Dziękuję. Zostałam poproszona o zastąpienie na chwilę przez Pana Połanockiego, który udziela wywiadu. Yy, czy, czy właśnie są uwagi jakieś? Bardzo prosimy. Moje pytanie jest pytaniem do Pana Pawła Połaneckiego. Niestety, mianowicie w papierach Koalicji Wolnej, Koalicji Wolnej od GMO jest mowa o sprywatyzowaniu portów przeładunkowych i uprzywilejowaniu ich pod kątem importu śruty sojowej GMO. Jednocześnie jest tam mowa, że zablokowano import śródy sojowej naturalnej. Pytam, kto jest za to odpowiedzialny? No Na to pytanie odpowie pan Połanecki, gdy wróci na salę. Także może yy, nie, za chwilę odpowie, natomiast może są inne pytania lub uwagi. Bardzo proszę. Inter... Krystyna Knebel, Gazeta Lekarska. Bardzo dziękujemy za, za te wstrząsające powiem, dane, jako nie tylko dziennikarz, ale i lekarz również. Zawsze chciałoby się zapytać autor-autor. Czy możemy poznać nazwiska tej no, ustawy? No, prosimy o nazwiska, bo to nie jest dzieło anonimowe chyba. Ja, ja powiem tak od razu, ja przepraszam, że się tutaj... Y, y, to jest bardzo dobre pytanie. W Polsce nie ma y, właściwie bardzo trudno odtworzyć autorstwo ustaw. I, I powinny paść pytania rzeczywiście w debacie poselskiej. Zachęcam gorąco do tego, żeby jakby drogę powstawania y, ustawy prześledzić. Żeby nie dopiero Komisja Śledcza musiała to robić, tylko w trakcie normalnej procedury. To, to jest no, to, do wyjaśnienia. W Parlamencie Europejskim jest na ogół każdy akt prawny jest ściśle przypisany do określonych posłów, tam jest, tam jest osoba bardzo, bardzo ważna. W Polsce nie ma tej praktyki, ja tylko sobie przypominam, jako prezes przeprowadzamy jedną z ostatnich już w mojej kadencji kontroli, która mówiła o tym, jak są właśnie przygotowane tryb ustawy i jak rząd korzysta z usług doradczych i eksperckich. Wtedy już, to już zupełnie inne rządy, dawne czasy, ale obawiam się, że praktyka niestety jest kontynuowana. Firmy doradcze, jakieś dziwne kancelarie przygotowywały dla rządu projekty ustaw. A, a zatrudniały studentów nawet, którzy tak naprawdę pisali te projekty pod, pod określone wytyczne, stąd mamy taki poziom prawa, jaki mamy. No niestety, legislacja to jest, to jest odpowiedzialne zadanie. Także bardzo dobre jest to pytanie autorów i tutaj za, zachęta do, do, do posłów, żeby i również w tym, w tym wysłuchaniu publicznym, żeby ustalić, gdzie na czyim komputerze pierwszy projekt tej cegły powstał. Tak. <śmiech> Powinno się w ogóle pytać tak. przy, przy, przy procesie legislacyjnym o to. Proszę Państwa, skoro jestem przy głosie króciuteńko, tylko powiem, że ja się zwróciłem, bo zapomniałem Państwu powiedzieć przy swoim, jak, jak zabierałem pierwszy raz głos, że zwróciłem się dzisiaj dosłownie z listem do premiera Tuska, mniej więcej z tym przesłaniem, którym Państwu tutaj mówiłem, żeby niezwłocznie wprowadził małą nowelizację obecnej ustawy i w ślad za swoim stanowiskiem, za, z deklaracją jego rządu, żeby... Yy, Ustanowiony został w Polsce już teraz zakaz upraw genetycznie modyfikowanych. Przedstawiłem tę argumentację powołując się między innymi na to, co dzieje się w Unii Europejskiej. Jakby ktoś z Państwa był zainteresowany treścią tego listu, to, to, to, to jest tutaj dostępny. Kilku, kilka egzemplarzy mam. Ja skorzystam na moment z głosu, że po prostu narzuca mi się coś takiego w tym momencie, żeby prosić Państwa, którzy dzisiaj tu są, żeby również jutro w miarę możliwości pojawili się na wysłuchaniu publicznym tejże ustawy w Sejmie, o ile to możliwe, dlatego że wydaje mi się, że... To, że my tu rozmawiamy jest bardzo dobrze, ale bardzo dobrze, aby politycy również zdawali sobie sprawę, że społeczeństwo jest w najwyższym stopniu zainteresowane. I taka, jeszcze taki komentarz. Pan premier Tusk głosił, że będzie kandydował po raz drugi, będzie chciał być premierem naszego kraju. W tym kontekście wydaje mi się, że w tak niezwykle ważnej sprawie oczekujemy jego stanowiska, zanim podejmiemy decyzję, czy chcemy, aby był ponownie premierem. Bardzo proszę. Ktoś chciał tu zabrać głos, a ja tylko się wykończę. Bardzo proszę pan. pan Rok temu Zarzycki. pan poseł, bardzo prosimy. Poseł Wojciech Szczęsny Zarzycki, członek Komisji Rolnictwa. Ja mam pytanie do pana profesora Lutarskiego. Chodzi mi o to, wiadomo, że w praktyce, w doświadczeniach w prowadzeniu gospodarstw wielką rolę odgrywają pszczoły. Mówi się, że najpierw umierają pszczoły, potem ludzie. Chciałem pana profesora zapytać, jaka, jak, co grozi pszczołom? Dziękuję bardzo. Powiem szczerze, no są, są badania niejednoznaczne, to znaczy są takie badania, które mówią, że skarmianie pyłkiem larw, larw pszczół nic im nie robi. Są również badania, które mówią zupełnie coś innego. W związku z tym Powiem szczerze, tu jest, tu jest pewna rozbieżność i argument dla tych, którzy mówią, że toksyna CRI, CRI jest, selektywna, jest selektywna i, i no, na, na te organizmy nie działa. Ja jednak mam e, takie dziwne przeczucie, że nawet jeżeli powiedzmy podajemy ten pyłek, w którym znajduje się toksyna CRI, to jeżeli nawet nie wywołamy że tak powiem, śmierci tych larw, to na pewno na pewno spowodujemy ich mniejszą żywotność i za, jej zmniejszenie odporności. Właśnie, tak. Powiem szczerze, ja jakoś tak powiem, że ten, ten zespół gnięcia, gnięcia rojów, które obserwujemy na terenie Stanów, Stanów i no, Ale przede wszystkim w Stanach, w, tej, w Kanadzie, co najciekawsze, z największym nasileniem, to o czym mówiliśmy na terenie Hiszpanii, w Europie. No i teraz, i teraz, i teraz również i, i u nas. Proszę Państwa, to o czym mówimy. o Różnych przepisach prawa, które powinny funkcjonować odnośnie właśnie roślin transgenicznych. Ja w, swoim, w swoich wędrówkach po kraju spotkałem się z wieloma wynaturzeniami. W tej chwili nie obowiązuje nic. W tej chwili mamy do czynienia z Wolną Amerykanką. Kiedy przed trzema laty byłem za mojskiem i opowiadałem, jakie to mogą być szkodliwe skutki stosowania transgenicznych upraw, to mi się rolnicy w nos śmiali, bo powiedzieli Panie Profesorze, co Pan takie bzdury opowiada? Przecież my już dawno siejemy tą kukurydzę. Pytam się skąd, bo wtedy jeszcze obowiązywała ustawa nasienna, która zabraniała zabrania rozprzestrzeniania. my nas wprowadzamy z Ukrainy jako ziarno paszowe i siejemy. No to pytam się, po co są nasze służby graniczne, które dozwalają po, do, na to, żeby, żeby to i proszę Państwa, to mnie niepokoi. Ja jestem tak, jak i Państwo. Tu siedzący przeciwnikiem tej ustawy, ale niech wreszcie zaczną działać jakieś przepisy. Bowiem, kiedy, kiedy ustawa z lutego 2007 roku się tworzyła, to chodził po tym kraju człowiek o nazwisku zbliżonym, do, znaczy dokładnie takim jak ten, co na Księżyc. I mówił, siejcie siejcie, rolnicy. I nadal chodzi. Ponieważ prawo unijne na to zezwala. I oni siali. I proszę Państwa, mamy w tej chwili taką sytuację, że w związku z nieuregulowaniem tej sytuacji my nawet nie wiemy, gdzie te uprawy są. A to jest już śmiertelne zagrożenie i dla rolnictwa ekologicznego i tradycyjnego, ponieważ powoduje no niestety to, o czym mówiłem, przepylenie upraw. Proszę Państwa, skoro jestem przy głosie tylko o jednej sprawie, muszę Panu powiedzieć. Zastanawiamy się, czy transgeneza powoduje powstawanie substancji toksycznych, a musimy zrozumieć jedną sprawę. Transgeneza polega na tym, że roślina sama wytwarza sobie substancję toksyczną i jest odporna na herbicyd. I tym herbicydem możemy roślinę w okresie wegetacji pryskać ile chcemy. W, w Chinach takie takie badania o, czytałem. 13,7 raza statystycznie opryskuje się ryż HR, czyli odporny na herbicy. I to jest zagrożenie, ponieważ pozostałości randapu, proszę Państwa, szczególnie substancji tych technologicznych są śmiertelnie toksyczne. I to trzeba sobie jasno powiedzieć, powodują uszkodzenie komórek. Łożyska, zaburzenia syntezy hormonów sterydowych przyspieszają tak zwaną apoptozę, czyli zaprogramowaną śmierć komórki. I to jest, proszę Państwa, związane dokładnie z działaniami transgenicznymi, bo po to się tam kukurydzę wprowadza na rynek, żeby można tym randapem pryskać wtedy, kiedy ona rośnie, ponieważ inaczej nie można normalnie randap stosuje się przedwschodowo, czy powiedzmy na jakąś roślinność rudealną, gdzie chce się wszystko, co żyje i co jest zielone, zniszczyć. A tu możemy. Proszę Państwa, badania w Nowej Zelandii wykazały, że pozostałości randapu, randapu w soi sprowadzanej tam rosły 200 razy. No to, proszę Państwa, to mówi samo za siebie. To nie tylko, bo wiemy, że również te te, proszę Państwa, metabolity, które poprzez transgenezę zostały wprowadzone, mogą działać, ale działa również pozostałość tych środków, które bezkarnie przy transgenezie możemy stosować, bo po to tą transgenezę robią. No, o tym trzeba wiedzieć. Dziękuję bardzo, panu profesorowi. I tu jeszcze ja pani, pani o tych pszczołach. Pszczoły. Dobrze, bo ja też chciałam coś powiedzieć. Bardzo prosiłam. Było konkretne pytanie o pszczoły, więc ja właśnie też przygotowując tę opinię, to jest moja opinia na temat ustawy, szukałam źródłowych publikacji i faktycznie na przykład znalazłam pracę przeglądową, która wykazywała, że nie ma efektów, ale znalazłam też kilka prac, gdzie opisano, bo ten zespół ginięcia rojów prawdopodobnie, czy znaczy tam bardzo dokładnie badano i faktycznie jest wyższe tam są wyższy, wyższy poziom różnych infekcji jest wirusowych i bakteryjnych w tych rojach, tylko pytanie, dlaczego te pszczoły są właśnie tak, mają obniżoną odporność, bo tego raczej nikt nie badał, prawda, że czemu one mają te infekcje, to jest jedno, ale jedną pracę znalazłam i ją tutaj cytuję, gdzie wykazano, że jak się dodało pszczołom do, do karmy toksynę tą kry, to one ją niechętnie jadły, znaczy tak powoli jak gdyby, ja tak doszłam do wniosku, że chyba nie, nie smakuje, to jest, to jest może nieistotne, no, ale powiedzmy upośledzenie i oni to opisują jako konkluzję, że jest upośledzenie pobierania pokarmu, to jest jedna rzecz, ale druga znacznie ważniejsza to jest zaburzenie uczenia się. Oni prowadzili testy na tych pszczołach klasyczne, takie gdzie y, pszczoła miała się nauczyć drogi jakiejś, prawda, i miała reagować na wzmocnienie dodatnie na, na, na nagrodę. Okazuje się, że one reagowały nawet jak nie było nagrody, czyli były takie otumanione, jak gdyby. I to jest jedna z przyczyn, dlaczego pszczoła wylatuje z ula i nie wraca do niego. Także to Dziękuję. na pewno jest tego typu praca. Która Dziękuję. To ja korzystając, chciałabym jeszcze. A, jest mnóstwo pytań, bo to na zakończenie pozwolę sobie pewną refleksję w takim razie, ale ciągle nie ma Dobra, pana Błaneckiego, który nie może odpowiedzieć na ba... ważne pytanie o tą soję sprowadzaną. Czekamy na niego. Bardzo proszę, następne pytanie. Moje pytanie będzie do pani Rolniczek, bo rok. Temu byliśmy na konferencji prasowej w restauracji Agnieszki Kręglickiej i tam uczestniczyły dwie panie, które poddały się protestowi, protestowi głodowemu. Jaki był skutek tego protestu? Czy zainteresowało się tym ministerstwo, komisja par parlamentarna? Także dziękuję. Ponieważ jestem członkiem Ekolandu, jedna z tych uczestniczek, właściwie obydwie były nawet członkami ECOLAND-u, więc mogę odpowiedzieć na to pytanie. Było bardzo nikłe zainteresowanie tym protestem. Owszem, w świecie tak, ale w Polsce bardzo nikłe. Panie dostawały tysiące listów wspierających ich w tej akcji. Ostatecznie zostały zaproszone na rozmowę przez Pana Prezydenta i Pan prezydent, pan prezydent, no jak gdyby wyperswadował, no powiedział, żeby, że zajmie się tą sprawą i żeby one już głodówki zaprzestały. Ale trwała ona trzy tygodnie. W marcu, kiedy pogoda była fatalna, naprawdę stały cały czas na ulicy, do nich się dołączyło też kilkanaście osób. Jeszcze chciałabym dodać, że jestem osobą, która brała udział w tej kroczącej głodówce I protestowaliśmy na wiosnę żeby zapobiec wysianiu tych nasion i efekt był taki że jesienią brałam udział przyjechałam na akcję Greenpeace'u pod Racibórz widziałam tą akcję i niestety tam stwierdzono kukurydzę genetycznie modyfikowaną były dwa pola na sąsiednim polu rolnik mówi, że ma fakturkę, że kupił w centrali nasiennej kukurydzę, że ją już częściowo skosił, oddał do skupu, przeprowadzono na miejscu testy. Okazało się, że kukurydza jest przepylona. Była prokuratura, była policja. Ten pan, który miał kukurydzę genetycznie modyfikowaną, dzierżawił ziemię z Agencji Rolnej. Yy, oczywiście prokuratura śledztwo umorzyła. Świadczy to o tym, jakie mamy dziurawe prawo, niestety. Yy, były chyba i kolejne pytania. Proszę bardzo. Yy, dwie uwagi do pszczół. W jednym w piśmie ekologicznym dla rolników ekologicznych znalazłem informację, że badania miodu w Ameryce pozwoliły znaleźć w miodzie szczepionkę przeciwko psom, szczepionkę dla psów, inne badania miodu, ekoarka, ja mam ten wycinek, inne badania pozwoliły znaleźć szczepionkę dla świni. To po pierwsze. Po drugie, ja widzę pewną sprzeczność zasadniczą w tym wszystkim, o czym tutaj jest mowa. Jak można protestować przeciwko GMO, a jednocześnie jest możliwe, żeby polscy rolnicy stosowali Roundup? Przecież to jest ta sama broń biologiczna, że to jest ta sama, to samo świństwo mające tego samego producenta. Jaka jest wielkość importu Randapu do Polski i dlaczego wolno go stosować? Może to jest dobre pytanie, ja tylko chciałam zaznaczyć w tym miejscu, że dzisiejsza debata nasza, dzisiejsza konferencja poświęcona jest, związana jest z jutrzejszym wysłuchaniem publicznym w sprawie ustawy na temat roślin transgenicznych. Ja się całkowicie zgadzam z Panem, że sprawa stosowania randapu nie tylko w Polsce, bo na całym świecie powszechnie stosowanego jest skandalem. Chciałam zacytować badania prowadzone na SGGW ostatnio, które dowodzą, że yy, substancja aktywna randapu, czyli glifosat, jest szkodliwa dla szczurów, ale otoczka handlowa wokół tego glifosatu, bo randap to się składa z substancji aktywnej, czyli glifosatu i otoczki, prawda? I ta otoczka, okazuje się, jest kilkakrotnie bardziej toksyczna dla szczurów, rujnując ich wszystkie narządy, wątrobę, nerki, wszystko po prostu. A takich badań, gdy dopuszcza się pestycyd na rynek, to bada się substancję aktywną, którą jest glifosat. On jest szkodliwy, ale znacznie mniej niż otoczka handlowa, czyli opakowanie, że tak powiem, w którym ten randap jest stosowany na polu, czyli z jaką mamy, proszę Państwa, sytuacją. Producenci pestycydów oszukują wszystkich konsumentów na świecie, ponieważ analizują tylko substancję aktywną, a nie cały produkt, który jest wprowadzany do łańcucha troficznego, do gleby, a potem do płodów rolnych. W tej chwili jest dyskusja z tego, co słyszałam nawet w Ameryce o tym, że należałoby ponownie dopuścić roundup do sprzedaży, czyli ponownie musiałby przejść wszystkie testy zdrowotne. Także kto wie, czy nie dojdzie do takiej sytuacji, bo to dociera do coraz szerszych kręgów konsumenckich. Tylko, że my za, ciągle tu rozmawiamy w gronie właściwie specjalistów różnego rodzaju. Jaka jest wiedza naszego społeczeństwa o GMO? Z badań, które ja prowadziłam wśród magi z magistrantami wynika, że 30 do 40 naszego społeczeństwa, bo mowa jest o regionach wiejskich i małych miastach, bo tam prowadziliśmy badania, w ogóle nie wie, co to znaczy. 40% Polaków nie wie, nie rozumie pojęcia żywności transgenicznej, GMO, tego wszystkiego, o czym my rozmawiamy. Jak ma decydować taka osoba, będąc w sklepie, który produkt ma zakupić? W jaki sposób? A nie dopuszcza się kampanii informacyjnych, nie dopuszcza się głosu specjalistów do mediów. To jest problem, który chciałam też zaznaczyć, i dopóki my nie uświadomimy społeczeństwa, tak jak to robią we Francuzi, Austriacy, Węgrzy, o dopóty nie osiągniemy rzeczywistego sukcesu w tej całej walce. Kto jeszcze z Państwa chciałby? Bardzo ja proszę. Ja chciałem tylko uchylić ramkę tajemnicy, ja Proszę Państwa, ponieważ ja jestem w tej komisji, którą tu troszeczkę odścigam i wiaryą sądzami. Rozprawiłem o Chociaż ostatnio usłyszałem argument, że Żadzki dodaje kolorytu, bo wreszcie ktoś tam, ktoś tam dyskutuje na temat GMO, ale mogę Państwu powiedzieć, że cała dokumentacja EFSI, która do nas trafia, oprócz tych wątpliwości dotyczących badań na zwierzęta, jest wyraźnie powiedziane, że badania zostały przeprowadzone na roślinach, które nie były w okresie wegetacji pryskane tym środkiem docelowym. No to pytam ja się, co one są warte pod względem toksychologicznym? Nic, nic, bo głównie chodzi o synergizm działania powiedzmy tego, co powoduje transgeneza i obecności pozostałości tego środka, który tutaj stwierdziliśmy, że jest stanowić, poważnie. Ja to byłem, to. Dziękuję bardzo. Słuszna uwaga i to bym że to miał czy Muszę mi Chciałem tylko dwa zdania. Jedno, jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany stanowiskiem Komitetu Ochrony Przyrody, to mam parę egzemplarzy. Ale Bez drugie, to, bym... my cały czas adresujemy tutaj pod, e, do rządu. Natomiast odpowiedzialnym, proszę bardzo. Odpowiedzialnym za, za ten stan dezorientacji społeczeństwa nie jest rząd są niestety media. Proszę Państwa, no niestety część mediów w jakiś sposób dała się przekonać tylko jednej stronie. Przykładem tego jest najpoczytniejsza gazeta, którą bardzo szanuję i czytam regularnie, a która mnie między innymi, trzem innym profesorom ekologii i jednemu profesorowi genetykowi odmówiła o, o, opublikowania głosów dyskusji na temat GMO, kiedy to wypowiedział się na ten temat były minister środowiska. Pan Nowicki bardzo sensownie się wypowiedział. I proszę Państwa, my zostaliśmy no, ocenzurowani. Następnie napisałem. A wy... Proszę? No gazeta wyborcza, najpoczytniejsza gazeta w, w, w kraju, prawda? Następnie posłałem, posłałem, ukazało się w, w, w świecie nauki, ukazał się artykuł zachęcający, no to posłałem e, próbę polemiki. Nawet nie, nie, nie uzyskałem żadnej odpowiedzi, bo to jest zwykły, zwykły w Polsce reakcja, choć dostaję z Brazylii czy z Australii odpowiedź, jeśli cokolwiek pośle. Proszę Państwa, no niestety media... A... To chyba nie jest dostateczne wytłu wytłumaczenie, że dziennikarz, jeden z dziennikarzy jest bratem rodzonym dyrektora Instytutu Biotechnologii. Ja myślę, że powinniśmy się ponadto znieść. Dziękuję. Dziękuję. Do tego chciałam dodać własną informację Telewizja Polsat od ponad roku wstrzymuje emisję filmu, w którym kilku ekspertów, w tym moja osoba też brała udział, wypowiadały się osoby pro i kontra, więc to nie było wyłącznie, że GMO jest złe. Były osoby, które są gorącymi zwolennikami GMO. W tym filmie było sześciu czy ośmiu ekspertów. Ten, ten film ogromnym nakładem wykonany jest wstrzymywany i nie jest emitowany do tej pory. Proszę bardzo. A Przepraszam, tu Pani, a potem Pan Święcicki w takiej kolejności. Bardzo proszę Panią. Dzień dobry, Justyna Zwolińska, Polskie Radio. <tryk> mam nadzieję, że nie muszę tłumaczyć się dzisiaj za wszystkie, za wszystkie media. Ja właściwie oprócz... Mam do Państwa takie pytanie. Jak oceniacie w tym projekcie właśnie udział społeczeństwa w dostępie do informacji i w procesie decyzyjnym dotyczącym organizmów genetycznie modyfikowanych? A pytam się o to dlatego, że w brzmieniu artykułu 200 i 203 projektu ustawy jest tak, że społeczeństwo może zgłosić uwagi, a minister do spraw środowiska może je przekazać komisji, w której m.in. jest Pan Profesor i nie ma powiedziane nic, co się dalej z takimi uwagami dzieje. I drugie pytanie mam tutaj do Pana Profesora e, Żarskiego, a mianowicie to, czego mi bardzo brakuje w przepisie o komisji dotyczącej, dotyczącej do spraw organizmów genetycznie modyfikowanych, to nawet nie to, że skład jest tutaj nierówny, jak zauważył Pan Profesor Tomiałoidz, ale to, że nie ma tam żadnego postanowienia o tym, że środowisku naukowemu, które zasiada w tej komisji, nie wolno pełnić żadnej funkcji w stosunku do podmiotów kontrolowanych i podmiotów, które w sposób komercyjny zajmują się organizmami genetycznie modyfikowanymi. chciałbym poznać Państwa stanowisko w tej sprawie. Ja, dziękuję z tym, że nie wiem, czy teraz, bo potem będzie kolejną głos. Pan Święcicki miał, bo prosił o głos, czy najpierw odpowiemy w takim razie. na no, Może razem odpowiemy. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, chciałbym tylko powiedzieć, że od praktycznie ponad 10 lat, jeszcze jak pracowałem w Ministerstwie Środowiska, zwracaliśmy na tą sprawę uwagę. I byłem w zespole, który miał zajmować się ochroną gleby. Jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się bardziej, to proszę po prostu w archiwach pogrzebać Ministerstwa Środowiska. Natomiast ja w tej chwili jestem na ręcie, bo bardzo to dużo zdrowia mnie kosztowało, praca w Ministerstwie Środowiska. I chcę powiedzieć, że zajmuję się aktualnie, tak jak mój ojciec, również gleboznawstwem i pszczelarstwem. I chciałbym Państwa odwołać do moich publikacji. One są na granicy. Śledzę po prostu to, co się dzieje. więc. Była konferencja w Sejmie dwa lata temu, 3 czy 5 marca, gdzie jest. ten materiał jest na stronie, którą można zobaczyć. Koalicja Polska Wolna od GMO i jest dział Pszczoły AGMO. Również polecam Pszczelarza Polskiego, gdzie regularnie piszę na ten temat. Nie chciałbym tu uzupełniać, bo na pewno Państwo tym się osobiście nie zajmują, ale ja uważam, że... W tej chwili to jest problem europejski, w związku z tym, że w grudniu ukazał się taki raport siedmiu ekspertów poważnych instytucji naukowych. Stwierdza, że nie ma koordynacji, nie ma systemu monitoringu nadzoru nad pszczołami. Jeśli wprowadzimy po prostu GMO, jest to nowy czynnik, którego nie zbadamy zupełnie jak on działa. Więc jest to absolutne ryzyko. I teraz mówienie o tym, że sekwestracja węgla, Zwiększa się, co proszę zauważyć, jaka manipulacja zaszła w drugim raporcie klimatycznym w połowie lat 90. Powiedziano, że GMO zwiększy sekwestrację węgla. Ja o tym mówiłem przy profesorze Węgleńskim, kiedy było takie spotkanie na Koszykowej z przedstawicielem Stanów Zjednoczonych nie potrafił zrozumieć problemu, ale chcę powiedzieć, że absolutnie nie. Jeśli zniszczymy bioróżnorodność, proszę Państwa, nie ma żadnego zwiększenia sekwestracji. Natomiast drugi czynnik niszczący klimat jest to zniszczenie bioróżnorodności i to jest nie ocieplenie klimatu, tylko zaostrzenie klimatu. Zaostrzenie. Nie chcę tego rozwijać, a jak ktoś chce, proszę bardzo, mogę udzielić wywiadu. Mam za trzy tygodnie wykład dla pszczelarzy. Dziękuję. Dziękuję. Teraz komentarz pani docent Lisowskiej chyba odnośnie tego, co pani redaktor mówiła, tak? Ja chciałam, bo pani pytała o konsultacje społeczne. Ja chciałam powiedzieć, że to jest w ogóle słabość polskiego prawodawstwa i, i wykonania prawa, bo mam wrażenie, że konsultacje społeczne w różnych aspektach są zapisane dlatego, że tak ładnie brzmi, ale jakie są losy zazwyczaj uwag zgłaszanych przez społeczeństwo. W większości, i to mam doświadczenie z zupełnie innych dziedzin, te uwagi znajdują się potem w spisie tak zwanych uwag rozpatrzonych i nieuwzględnionych. Także udział społeczeństwa takiego autentycznego, że przychodzi Kowalski i zgłasza jakąś uwagę jest praktycznie zminimalizowany. To jest tylko odbędnienie ustawowego obowiązku i tak jest w polskim prawie dotyczącym innych rzeczy i tak samo wygląda to w tej ustawie moim zdaniem. Instrument w wstanie, to jest tam właściwie znaczy nie wiadomo jak to, tak, bo może przekazać, ale nie musi, prawda? I to jest, czyli tu jest jeszcze jak gdyby o stopień większa swoboda tego, prawda? Korzystania z uwag społecznych. Także nie, nie liczyłabym na to, że uwagi społeczeństwa będą miały jakieś znaczenie. Tak, tak. No. Tak. Tym, że bardzo przepraszam, no, czyli... bo, no dobrze, bo ja, mieliśmy wrócić w momencie ja nie powrotu mam, pana Poładeckiego. do Polskiego Radia, chociaż kiedyś moje, moje spotkanie z to panią tak, Fikusową na kilka godzin przed mającą się odbyć dyskusją odwołano, ale to już, to już przeszłość, wybaczam, wybaczam. Proszę panią... Wybór członków komisji leży w gestii ministra. Ta, ta komisja, która, która w tej chwili funkcjonuje, no nie powiem, jest jeszcze z wyboru z poprzedniej, poprzedniej władzy, czyli ministra Szyszki. Dlatego też przypadkiem ja się tam znalazłem i powiem szczerze, że w momencie, kiedy przyszedłem na pierwsze spotkanie, biorąc pod uwagę skład tej komisji, Głosowanie w różnych sprawach, które budziły moje wątpliwości, troszkę przypominało głosowanie na plenum KC, kiedy to wszyscy podnosili, podnosili rącz. Stąd właśnie ta, ta opinia, że wprowadzenie tam żarskiego troszkę dodało kolory, ponieważ czasami nawet udało mi się coś niby, niby zwycięstwo osiągnąć, kiedy to powiedzmy uwolnienie do środowiska lnu, kiedy dokumentowałem, że u nas w w polskiej florze jest 7 gatunków dzikiego, lnu, no w tym jeden, który jest pisany na czerwoną listę, to powinniśmy się zastanowić, czy, czy, czy uwalniać do środowiska w celach doświadczalnych. I wtedy powiedzmy nie do końca, nie do końca członkowie komisji uzyskali satysfakcję, ale jakoś nie wiem, znalazło się to w uprawie, bo ostatnio też się powtórzyło. Więc nie wiem, proszę panią, no podejrzewam, że Wielu panów, którzy tam siedzi, no, pełni inne funkcje, które akurat mogą rzutować na, na, na ich decyzje, na decyzje w komisji. Była kiedyś taka dyskusja, kiedy jeden z członków mówił, czy, czy on może występować na sympozjum organizowanym przez firmy, jak on jest członkiem tej komisji, no ale argumentował, on nie bierze za to żadnego honorarium i tak dalej, więc wszyscy powiedzieli, ale przecież to nic nie, nie przeszkadza, tylko znowu ja powiedziałem, niech pan się zastanowi, pan jest w komisji, która decyduje o tym, czy to można, czy tego nie można i pan się powiedzmy wiąże nawet w sposób no, no, no jakiś, no, nie tyle formalny, ale, ale uczestniczy w w imprezie, którą organizuje firma biotechnologiczna. Także, no jest, boję się jednego, że nowa komisja, bo moja kadencja kończy się za dwa miesiące, no już nie uwzględni w swoim składzie tego, który dodaje kolorytu, to o czym mówił Pan Profesor Komiałycz. W ustawie z 2007 roku lutego Oprócz, oprócz komisji, to znaczy w łonie komisji miał być taki zespół do spraw oceny wpływu na środowisko. Siedmiu mędrców tutaj kryterium miała być publikacja, publikacja w karentowanych czasopismach. To się w tej, w tej nowym, nowej wersji ustawy, którą, którą teraz, która będzie procedowana już już nie znalazło. To już się nie znalazło. Chociaż powiem Pani jedno, ja czytałem oba projekty i poza, poza właśnie tym, tym, tą zmianą no i oczywiście zasadniczą zmianą, dopuszczeniem do, do uprawy, to wielokrotnie jest to powtórzenie tych samych treści, które były w ustawie z 2007 roku. Więc prawdopodobnie ci sami autorzy uczestniczyli w tworzeniu, tylko pewne elementy, że tak powiem, zostały, zostały zmienione. Ja... Pan było... Dziękujemy panie profesorze. Było pytanie? Do tak, pana pana tak, pana tak, pana. tak, tak. tak. Zanim powtórzę to pytanie, to chciałem opowiedzieć o trzech próbach manipulacji, których byłem świadkiem. Dość ciekawych, dość charakterystycznych. Miesięcznik Świat Nauki, numer 11 z ubiegłego roku, zamienił entuzjastyczny artykuł Biotechnologia na ratunek rolnictwu. Pominę fakt, że nie słyszałem o tym, żeby rolnictwo prosiło o biotechnologię o ratunek. Niemniej artykuł był entuzjastyczny. Czterech przedstawicieli największych koncernów biotechnologicznych wypowiada się o GMO, powtarza te same kłamstwa. Zadzwoniłem do redakcji, okazuje się, że redaktor naczelna, która da, dała ten artykuł, wybrała, w ogóle nie, nie czytała żadnej z trzech książek o GMO dostępnych w Polsce, nie wiedziała o protestach rolników, krótko mówiąc, problem znała wyłącznie z jednej strony. Jej zdziwienie było tak szczere, że jestem skłonny uwierzyć, że została po prostu wpuszczona w maliny. W ubiegłym roku arcybiskup Życiński, którego bardzo mądre teksty czytałem, nieraz w pismach literackich, wypowiadał się z entuzjazmem o GMO. Czyżby taca w Lublinie była trochę większa po tej wypowiedzi albo przed tą wypowiedzią? Gość niedzielny Tygodnik bardzo dobry, piórem pana Tomasza Roszka drukuje bardzo entuzjastyczne artykuł o GMO, że nie takie straszne GMO i tak dalej, i tak dalej. Zadzwoniłem do pana Tomasza Rożka, pytałem się, czy czyzał nasiona kłamstwa. Przeglądałem. Proszę pana, nie mamy o czym mówić, uciął rozmowę. Więc ja pytam, czy może taca w Katowicach też była trochę większa przed drukiem tego artykułu. A teraz pozwolę sobie spytać pana Pawła, o powtórzyć pytanie, mianowicie w pańskich w tekstach koalicji przeciw GMO jest mowa o prywatyzacji portów przeładunkowych, które przystosowano, dano priorytet importowi śruty sojowej GMO. Ja się pytam, kto za to jest odpowiedzialny? Kto jest odpowiedzialny personalnie za to, że został zablokowany import śruty sojowej naturalnej? Bo ktoś za to personalnie jest odpowiedzialny i sądzę, że to jest pytanie jeszcze ważniejsze niż pytania o aferę hazardową. Bo tutaj przekręt został wykonany na o wiele wyższych szczeblach. Proszę Państwa, jest to prawda. Ja brałem udział, może krótko powiem o sobie. Ja byłem wiceprzewodniczącym sejmiku województwa mazowieckiego. Pracowałem w momencie, kiedy opracowywaliśmy strategię rozwoju rolnictwa i z tym problemem GMO zetknąłem się w momencie, kiedy zauważyłem istotną kolizję między rozwojem rolnictwa ekologicznego a a tym, co naukowcy proponowali, żebyśmy zasięli obszar naszego płaskiego terytorium uprawami transgenicznych roślin. I wówczas również powstał temat zaopatrzenia Polski w pasze wolne od GMO. Okazało się, że nie jest możliwe dostarczenie transgenicznej wolnej od GMO, z tego względu, że całkowity import jest dominowany przez właściwie trzy korporacje. A w ogóle na całym świecie są w zasadzie trzy firmy tak zwane ABC to jest AMD, Bungi i Cargill, które kontrolują 90% obrotu paszami. Są pasze genetycznie modyfikowane w większości. Margines stanowią pasze wolno GMO, które wymagają nie tylko certyfikacji na miejscu produkcji, a więc rolnej, ale również przy wszystkich przeładunkach, a tych tego ciągu dostaw do Europy jest bodajże cztery etapy. Muszą być certyfikowane i kwalifikacja na czystość GMO jest jest praktycznie robiona tam za ciężkie pieniądze. W związku z tym te pasze są droższe, ale nie są na tyle droższe, żeby nie mogły być konkurencyjne z transgenicznymi. I z tego względu prowadziliśmy akcję wspólnie z regionami Europy, tutaj Ile de France, region ze Francji był wiodącym, na pozyskanie soi wolnej od GMO od producentów z Brazylii. I był wyjazd, który mieliśmy do Brazylii do producentów, rozmawialiśmy z, ze spółdzielcami i okazuje się, że e, istnieje tam bardzo dużo źródeł produkcji, są spółdzielnie rolnicze, które były zainteresowane dostawą, kontraktacją na miejscu soi wolnej od GMO w Brazylii, a następnie sprzedawaniem e, tej soi w postaci śruty i wyrobów, e, czyli ekstrakcji olejów, e, lecytyny itd., tak e, pozyskiwanymi przez jedną organizację polsko-brazylijską. I ten temat upadł. z tego względu że w momencie, kiedy rozpatrzywaliśmy możliwości techniczne dostarczenia takiej ilości soi wolnej od GMO, nie było takich możliwości technicznych. Porty polskie są zdominowane te terminale, które przesyłają, odbierają śrutę sojową albo soję transgeniczną. Są w rękach właścicieli powiązanych bezpośrednio z tymi koncernami. Mają kontraktację na wiele lat. Nawet dostawy sportu do centrum kraju metodą kolejową, transportem kolejowym były nierealne, z tego względu, że również kontakt, zakontraktowane są na, na wiele lat wszystkie wagony. I próbowaliśmy zainteresować ludzi ze sfery rządowej na to. Przede wszystkim w kontekście debaty nad ustawą paszową, którą nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale mieliśmy w 2006 roku, kiedy to pod groźbą wprowadzenia zakazu importu paszy transgenicznej jak murem stanęły wszystkie instytucje i osoby prywatne, które ciągną z tego interes. Przedstawiając argumenty, że brak dostępu stoi transgenicznej w Polsce, to jest równa się wzrostowi cen mięsa o 40%. Argumenty, które były opracowywane przez Instytut Hodowny w Balicach, gdzie szef tej instytucji jest równocześnie głównym, głównodowodzącym Związku Polskich Producentów PASZ. A więc potężny lobbying, który zaowocował tym, że zakaz nie wszedł i został przedłużony o następne trzy lata. W 2012 roku, w końcu roku 2012 mamy mieć import soi transgranicznej zakazany. Oczywiście to jest fiksja, ponieważ nic się nie robi w tym względzie, ani żadnych kroków typu dostosowanie infrastruktury do importu soi wolnej od GMO. Nie będzie to możliwe do wyegzekwowania. Jesteśmy w związku z tym skazani na to. I teraz jest kilka aspektów, m.in. bezpieczeństwo żywieniowe. Otóż my jako naród, przepraszam za słowo, wisimy na dostawach dwóch milionów soi transgenicznej. Mówi nam się, że ekwiwalent soi wolny od GMO byłby droższy o 20%, ponieważ ona jest droższa i tak dalej. W związku nie podejmuje się prób nawet importu takiego na szczeblu decydentów, bo to już decyzje polityczne 2 miliony soi, jeżeli by nie przypłynęło do Polski, to jesteśmy głodni. Po prostu. Nie bierze się pod uwagę tego, że ci importerzy, którzy są wyłącznymi dyspozentami takich ilości paszy, mogą jednym pociągnięciem ołówka zwiększyć ceny o 20, 30, 40%, o wiele większej skale niż to, która, którą byliśmy strasz, straszeni jako społeczeństwa, społeczeństwo na skutek ewentualnych podwyżek z tytułu pozyskiwania środki zajowej wolnej od GMO. Kto jest nad, za tym winny? Proszę system jest winny, ponieważ nie można było prowadzić takich rzeczy jak zgodnie z naszym obywatelskim interesem, takich jak zaprzestanie z produkcji roślin wysokobiałkowych i zamieniane tego na dostawy importowanej soi bez konkretnych decyzji politycznych. To są odpowiedzialni ludzie, oczywiście ci ludzie już teraz nie zajmują się tym tematem. Provimex, który był głównym importerem pasz, został podzielony na kilka, kilkanaście spółek z prezesami, z zarządzającymi. Ci, tych ludzi już nie ma, te firmy zostały sprywatyzowane, sprzedane koncernom. To samo się dzieje z przemysłem olojorskim dostarczającym między innymi śróty po wytłoczynach i tak dalej. To jest wszystko stan. My tego teraz nie odwrócimy. My możemy tylko punktować aktualnie rządzących i uświadamiać im, że po pierwsze, polityka w kwestii dopuszczenia do takiej zależności, jaką jest import dwóch milionów ton śróty, jest zgubna i może się bardzo szybko przemienić w poważny problem, z którego, w porównaniu z którym problem afery hazardowej jest niczym. To są rzeczy niedopuszczalne, żebyśmy my jako naród 40-milionowy wisieli na uprawach rośliny, które produk produkują rolnicy w Argentynie i w Stanach Zjednoczonych, bo tu o to chodzi głównie. Żebyśmy my nie mieli swo swojej samowystarczalności. I, I to jest między innymi jeden z aspektów tylko tej wielkiej hipokryzji, którą tutaj Państwu chcieliśmy w nagłówce naszej prezentacji dzisiejszej pokazać. Ona ma wiele podtekstów, bo tak jak GMO dotyczy nie tylko kwestii ekonomicznych, tylko o zdrowieniowych, żywieniowych, ale również kwestii etycznych, kwestii nawet religijnych, kwestii tradycji żywieniowych, które zostały w Polsce zmienione. Natomiast te zmiany w rolnictwie, które aktualnie wzmacnia jeszcze ten system dopłat bezpośrednich, to jest po prostu niszczenie niszczenie tego rolnictwa, które było stoją nie tylko naszych żywieniowych zwyczajów, ale stoją naszego społeczeństwa. To właśnie na wsiach. Tam, gdzie był rolnik, tam, gdzie był ojciec, który utrzymywał, tam, gdzie była matka, która pilnowała całego gospodarstwa, tworzyły się zręby naszych polskich rodzin, a następnie zręby polskości, która mogła przetrwać takie zawieruchy, jakie mało gdzie na świecie były. A więc niszczenie tego, tej struktury technicznej rolnictwa zważa bezpośrednie zagrożenie z punktu widzenia tak, takiego, jak przedstawiłem teraz, interesu polskiego społeczeństwa i polskiego narodu. To jest, to jest polska racja stanu. I musimy niestety działać w tym kierunku coraz, z, z, znaczy aktualnie raczej z małym zapleczem, ale takim eksperciem eksperckim, jakie posiadamy, możemy naprawdę wiele zdziałać. I dlatego serdecznie chciałem podziękować Państwu, że poświęciliście swój cenny czas na to, Myślę, że wykorzystaliśmy już czas tutaj gościnny, jaki nam udostępniła Polska Agencja Prasowa. Ale gdyby były jeszcze jakieś szczegółowe pytania, to Dwie pierwsze... krótkie uwagi. Po pierwsze udało mi się wyłapać dwie, dwa przyczynki, o których może powinno... To może ja, ja zamknę, a potem będziemy dobrze, bo no, jest dobrze. naprawdę już późno. No, to bardzo krótkie mhm. uwagi. Mianowicie polski koncert, polska firma Animex, która produkowała dobrą szynkę, została wykupiona przez Smithfielda, amerykańskiego producenta Wiebera. Lepszowiny. Tylko, że po drodze stało się coś ciekawego. Mianowicie Smithfield ma w Ameryce 6900 prawomocnie zasądzonych wyroków za niszczenie środowiska naturalnego i temu Smithfieldowi, żeby wszedł do Polski, 100 milionów dolarów udzielił Francuz, francuski prezes Europejskiego Banku Rozwoju. To jest wiadomość, którą podały pisma ekologiczne francuski dyrektor Europejskiego Banku Rozwoju pożyczył Smithfieldowi 100 milionów dolarów, wiedząc o tym, że jakie, jakie szkody w środowisku Smithfield zrobił w Ameryce, żeby wszedł do Polski. To po pierwsze. A druga ciekawostka, ponieważ argument o braku żywności jest tak często używany przez zwolenników GMO, może warto dodać, że w 49. numerze Forum z ubiegłego roku była informacja dokumentująca, że w Unii Europejskiej od 40 do 70% żywności jest marnowanej, zwłaszcza przez supermarkety. Dziękujemy za tę wypowiedź i ja bym chciała na bardzo krótkiego cza czasu sobie udzielić. Chciałam taką refleksją się z Państwem podzielić. Że to, co dzisiaj wysłuchaliśmy tutaj, o czym mówiliśmy, wskazuje na jeden bardzo poważny problem. To jest erozja etyki. Erozja etyki, która dotyka grup rządzących, to jest, widzimy jasno, ale dotyka świata nauki, który zawsze był ostoją, ostoją postępowań etycznych. W tej chwili, proszę Państwa, wielu naukowców po prostu idzie tam, gdzie płacą im lepiej. A koncerny takie jak Monsanto i inne koncerny mają bardzo, bardzo dużo pieniędzy. I taki naukowiec traci niezależność, traci obiektywizm naukowy i uczciwość naukową. I to jest, wydaje mi się, no, problem, który musimy widzieć, a w kontekście globalizacji Chciałam zaznaczyć, że zawsze było tak, że cywilizacje, jak wiemy, upadały z powodu błędnego zarządzania i przeciążenia zasobów naturalnych. Wiele cywilizacji upadło to dlatego, że gleby, wody były nadmiernie wykorzystywane, brakowało możliwości produkcji, zaczynał się głód, choroby i upadek cywilizacji. GMO jest kolejnym zagrożeniem tego typu, tylko jest jedna zasadnicza różnica. Kiedyś cywilizacje były odrębne, nie komunikowały się ze sobą lub w małym stopniu. W tej chwili to jest jedna, jedna wielka cywilizacja, ponieważ mamy globalizację i to jest, dotyczy całego świata. I chciałam jeszcze podać Państwu porównanie właśnie biosfery do, tyta, do statku Titanic. Biosfera jest siecią nieskoń... ogromnej, ogromnej ilości powiązań. Jeżeli to, o czym dzisiaj była tutaj mowa, statek Titanic zatonął, ponieważ yy, Uszkodzone były nity w wyniku zderzenia z górą lodową i w momencie, kiedy powiedzmy 990 nitów było uszkodzonych, to jeszcze się trzymał. Przy tysięcznym nicie, mówię w tej chwili, to jest metafora pewna, statek przełamał się na pół i zatonął bardzo szybko. Tak samo może być z biosferą. Powiązania troficzne na kuli ziemskiej, jeżeli będziemy niszczyli gatunki, tak jak do tej pory, była tu mowa o pszczołach, wiemy o wielu innych gatunkach, które giną bezpowrotnie, jeżeli to wyniszczymy, któryś kolejny nit, w tej całej sieci powiązań na biosferze może pęknąć i będziemy już zmierzali wtedy prosto do zagłady. Także chciałabym po prostu tym przesłaniem o erozji etyki i o tym, tych zagrożeniach zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. W kuluarach możliwy jest ciąg dalszy, ale sale musimy niestety już opuszczać. Także dziękujemy Państwu. Mroczne tematy w Radiu Paranormalium. Wysłuchaliśmy zapisu konferencji zorganizowanej w lutym 2011 roku w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej przez koalicję Polska Wolna od GMO. Cały zapis tej, tej konferencji jak również inne różne inne materiały filmowe odnoszące się do GMO oraz to zagrożeń z tym związanych znajdziecie m.in. na stronach Koalicji Polska Wolna od GMO jak również na, na kontach na YouTube to są konta Stop Kodeks i Monitor Polski pozwolę sobie zakończyć naszą audycję cytatem ze strony również poświęconej zagrożeniom wynikającym z GMO ochronapl Gdyby konsument mógł świadomie dokonać wyboru i nie spożywać GMO lub jeśli nie chce lub spożywać tylko GMO, jeśli uważa, że jest lepiej przeładane niż odmiany tradycyjne, to wielu kontrowersyjnych aspektów by nie było. Mimo tego, że teoretycznie Polska jest wolna od GMO, a i tak się uprawia, nie da się kupić pasz wolnych od GMO. Dostępne są tylko pasze zawierające soję, kukurydzę itd. GMO sprowadzaną z zagranicy. Chyba, że ktoś ma swoją świnię i sam ją karmi. Kupując mięso w sklepie możemy być pewni, że zwierzę było karmione paszą GMO. Alternatywą jest całkowite zaprzestanie spożywania mięsa. Chyba tylko pracownik firmy Monsanto może sobie wyobrazić bezproblemowe sąsiedztwo uprawy GMO i tradycyjnej. Pyłek roślin GMO przenosi się na sąsiednie pola, które miały być wolne od GMO i przestają nim być, a rolnik jest zmuszony uiścić opłatę licencyjną. Brzmi to absurdalnie, ale taka jest prawda. Wiele produktów sprzedawanych w sklepach zawiera dodatki GMO i i nie są one w żaden sposób oznakowane. Kupując zwykłe produkty, nie, mogą, nie można świadomie zrezygnować z GMO. Przykładowo w chlebie też często znajdują się pozostałości GMO. Mam nadzieję, że dzisiejsza audycja troszeczkę przybliżyła różne zagrożenia wynikające z GMO, Ponieważ nie jest to takie ekstra, nie jest to takie bezpieczne, jak to się firmuje w polskich mediach z głównego nurtu, zachęcam do zasięgania wiedzy. Wystarczy wpisać w samo sam skrót GMO i wyskoczy nam bardzo dużo stron, na których znajdziecie bardzo wiele informacji na temat zagrożeń wynikających z GMO. Po prostu cała prawda. To tyle w, dzisiejszej, w dzisiejszym wydaniu audycji yy, Mroczne Rozmowy w Radiu Paranormalium. Przypominam, że ta audycja będzie emitowana zawsze w pierwsze piątki miesiąca w zastępstwie teorii chaosu, która od lutego emitowana jest trzy razy w miesiącu. Claude Monet zawsze kończy audycję utworem Distant z, repertuarem, z repertuaru Maxa Wavesa i Pixie i Pixie Guts. my również zakończymy utworem tego duetu będzie to utwór Reflections Radio Paranormalium dziękuję za uwagę i życzę spokojnej nocy